Obiektywny podcast sportowy. To 24 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Drodzy słuchacze, jakbyście niczego nie usłyszeli, to wynika z kompletnie. Nie, nie, nie. nie. Prosimy mnie, żeby już nic nie mówić. Nie, nie mówię, muzyka, że on to, absolutnie normalnych warunkach. Bardzo normalnych. <grym> jak, <grym> jak zawsze. No, ten... Jak ktoś założy za chwilę kubek na mikrofon, <grym> bo już były takie pomysły tutaj. <grym> bardzo dobre. To był nie, kubek dana. po herbacie. Nie mówiąc o tym, że mamy jakieś nowe urządzenia zadziwiające. Nie, urządzenia urządzeniu. są dobre. Jak Cały czas nie mamy pomieszczenia pomieszczenie. Także też. gdyby ktoś miał komórkę jakąś, do której chciałby nas z węglem, chciałby nas wpuścić, to... Węgiel bardzo dobrze rozbija dźwięk. Nie. Każdy, my, wszyscy ciężko zaczynają Ja myślę, że dźwięk bardzo dobrze rozbija węgiel. Ale my ciężko <laughs> zaczynamy dwa lata. No, roku. niektórzy dłużej ciężko zaczynają Ja dzisiaj byłem na filmie, a, to, a propos, to się pochwalę, hmm. który hmm. nazwę polecam w ogóle, film nazywa się Nowhere Boy i jest o dzieciństwie i wczesnej młodości Johna Lennona. A, to. Ciężko zaczynał też. Ale to chyba słaby film jest, czy nie? film sam sobie jest taki męczący trochę, ale jak ktoś chce zobaczyć jak tam John jak? Lennon żył w no szkole Wyobraź sobie, że się zastanawiałem, jak zobaczyłem recenzję tego filmu, tak myślałem kto na ten film pójdzie, to już teraz A, wiem A ja <laughs> A dla tych, którzy nie wiedzą, chciałem powiedzieć, że John Lennon nie żyje i zapadła ciężka cisza. Redaktorze, nie udało ci się. Nam... Zaskoczyłeś nas Ale słaby dawci. No bo to przynajmniej będzie wiadomo, jak się film kończy. No tak. Nie. No tak. Nie, bo to jest... to jest o dzieciństwie. A co, do barwicwy? Nie, film się kończy dokładnie w tym miejscu, w którym zaczyna się inny film o nie, czyli Backbeat. A do, do barmictwy to jeszcze wrócimy, bo dzisiaj będzie taki blisko wschodni mocno podcast. Obawiam Dlaczego? się. Inshallah. No bo krzaki wyrosły na, no, w barce koszulkach. No, no, no. No, tak. Na czym skończyć? Maury co dziadka. No. No. Na, na czym skończyliśmy? No, niczym. Nie wiem, no jeszcze nie zaczęliśmy tak na dobre, prawdę mówiąc, więc trudno mówić o skończeniu. To zacznijmy. To dajmy, niech powie, co ma do powiedzenia, a co ma do powiedzenia, że był fanem Mourinho. <grymne> a, <grymne> nie wie, że byłem fanem. Tylko. To, to jak się redaktor. redaktor nie fanem był... to był Cristiano Ronaldo kiedyś. Ogłosił go piłkarzem roku nawet. Redaktor ja, zawada. bo wtedy zasługiwał na to. <grymne> oczywiście. I no. broniłem go, że się nad, że, ten, że ten, że się nadawał co, że Mourinho, no tak, no uważałem, oczywiście, że uważałem, że w ogóle w sytuacji, w której szatnia a później, rok, szatnia a później będzie mówił, że Portugalczyków nie lubi nie no. lubię, a, a już pisał nawet o tym. no ja właśnie, nie lubię nie, bo ja się zastanawiam bo, bo jakby ja to się tylko dziwię historię... jak okaże się, że redaktor Zawada kiedyś był fanem Realu Madryt no, no, ja ja nie, nie, ja, ja jakby rozumiem całą historię z tym, że no to wtedy był trener na fali i tak dalej, i tak nie, dalej i wtedy był To nie o to że trener, trener był to, na fali Tylko Chodzi to, o to się, że jak, zastanawiam Jak szatnia łazić na boki i chleje co było wiadomo, że co niektórzy balują w opór no, ale to w nie, moment... wydawało, nie wydawało mi się, że człowiek, który jest od nich dwa no, lata, trzy, zróbmy, zróbmy, dwa, no, trzy znaczy, lata starszy Trochę jest stanie, ale ale no, O jakiej jak, szatni mówisz? Mówię o szatni Barcelony no, w roku 2007 8, kiedy Frank Reichardt był w w schyłkowej fazie i się klub z nim pożegnał i miał zatrudnić nowego trenera i miał to być no mówiło się o dwóch nazwiskach Jose Mourinho lub, lub Guardiola no i wydawało mi się, że zatrudnianie wtedy po prostu trenera, który nie ma kompletnie żadnego doświadczenia i pracował tylko z juniorami i jak wiemy nazywany był czwartoligowym wf do klubu, gdzie gdzie hasają deko no, ale po, po dyskotekach Ale ze swoim stylem funkcjonowania w klubie. No, nikt do nie pasuje e... do Barcelony. Ale nikt powiedz się... mi. On by zepsuł ten klub na długie lata. No. E... Znaczy, powiem ci tak. Ja pamiętam, jak to... nie musi, bo teraz mają prezesa jak ci wybiera prezesa w Barcelonie. E, normalnie są wybory. W których, wiesz, to to nie innym powiem, powiem tak. Kum, kum, kompletnie z dóbr. Łukaszenkę przesadza... też wybrali w wolnych wyborach. to były wolne tutaj wybory. To jest taka demokracja. to jest normalna znaczy, demokracja. Ja tylko tak w kwestii porządkowej, to nie przesadzaj, że zepsuł, no bo jakby popatrzeć na to całkiem z boku, to kluby Mourinho nawet czasami jakieś puchary My wygrywają, ale wiesz, no ale mistrzostwa coś... zdobywają. Ale więc zobacz, styl jaki prezentują. A co gra Barcelona? Jednym z najpiękniejszych rzeczy, jakie lubię w klubach. To jest to, że one utrzymują pewien styl gry. Takich klubów Przez jest niewiele. Tak, takich klubów jest bardzo niewiele. Takim klubem jest United. No, faktycznie. No ale jest, ale, no, ale to ale, utrzymuje, ale Ferguson, utrzymuje styl, ale... styl <gulia> dzięki jednemu trenerowi, który <gulia> jest w <z nim> 25 <gulia> lat. Czy tam 26? Już Czt chyba Czt nawet. No, no jakoś tak. Taki no. No, ale trudno, żeby nie utrzymywał <gulia> stylu w takim razie, to, to skoro prawda. tam jest jeden trener. No, to prawda. Na no, no, Barcelona takim, takim, utrzymuje styl od Elenio Herrery, tak? W zasadzie może. No, był taki trener Van Hal po drodze, który trochę styl. On starał był, się zepsuć. On był dziwny, ale mimo wszystko ta Barcelona ale i tak się utrzymywała Hal, przy i... też generalnie rzecz biorąc utrzymuje ten styl Bayernu. No, no, no, Także tak, że to, to no, jest, jest, są takie kluby, tak, które po prostu charakteryzują się pewnym stylem gry. Natomiast, to, to mi imponowało, a Mourinho by go absolutnie. Tym no czy wiesz, co tego nie wiesz tak naprawdę. Nie, wi nie wiadomo, bo Mourinho w Barcelonie pracował, można mówić, że był tłumaczem, ale pracował z Bobby Robsonem wtedy, kiedy Barcelona w jednym sezonie strzelała 107 goli. Grała bardzo atrakcyjną w piłkę. Bobby <laughs> no jemu już się średnio przyda <laughs> no ale wiesz no, był jego asystentem, pracował też, pracował też jeszcze jeden sezon właśnie z Van z zresztą także mógł się paru rzeczy nauczyć znał klub od wewnątrz zresztą chodzi taki film po internecie kiedy mówi odbierając medal za zdobycie mistrzostwa kraju że Barça siempre en mi corazón. także nie muszę chyba tłumaczyć co to znaczy no, no I kibicą Realu Madryt się, się to, jako, jak to bordowo granatowe serce ma Mourinho się im wysyła się im, żeby im to przypomnieć za każdym razem, co to Murinio coś nowego wymyśli. A wymyśla ostatnio chyba mu nerwy puściły po manicie i, i, i rzeczywiście odbija mu coraz bardziej. No ale wracając, to ja wtedy, wtedy byłem przekonany o tym, że to jest zdecydowanie lepszy wybór niż Guardiola. Bo no nie mogłem no, przypuszczać, ja że Guardiola mówię, zacznie że to smutne no. No, że no, nie może mieć nic smutnego, no, jeżeli jest trener, który y, wiem, że potrafił zrobić porządek y, z Chelsea, Londyn gdzie balowało pół drużyny i pod przyjściu Mourinho skończyły się wypady do baru y, połowy zawodników, którzy to robili czy połowy tej drużyny, nikt u niego nie baluje to on y, wiedział jak sobie poradzić z Balotelli w Winterze y, generalnie y, nie ma problemu z tym, żeby posadzić na ławkę gwiazdy i nigdy takich problemów nie miał. Nie przypuszczałem, że Guardiola, który człowiekiem stosunkowo jest młodym i doświadczenie trenerskie miał żadne, zacznie porządki w szatni Barcelony, tego, że wyrzuci Ronaldinho i Deco, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie wyrzucałby przychodząc do klubu dwóch jego najbardziej utytułowanych i najlepszych piłkarzy. I nie wiem, jak bardzo by balowali. Wystarczy to popatrzeć, że Adriano wraca do Romy, że no i paru inich... dwóch Adrianów było tak trochę wygląda, jakby było... <laughs> więcej obywatela wróciło, tak, tak. zdecydowanie. Tak, tak. A piłkarze, a piłkarze balowali Balujący nadal w różnych klubach grają, niezależnie od tego, ile piją i jak długo balują. Natomiast i u Mourinho czy to jest Real Madrid, czy to było, czy to było Chelsea, czy Inter, czy u Guardioli w Barcelonie, no, takich wypadków nie ma. O ile wiedziałem, że tak będzie, że, że będzie żelazna, żelazna po prostu. Jak się mówi? Znaczy, nie chodziło o to tylko, że po prostu. <grym> o, Ręka ta, tłumaczy się i Kaja. Tłumaczy się styl, styl gry Mourinho, klubów, który trenował Murinio. No, ci jest tak ja daleki widział... od tego, co prezentuje sobą Barcelona przez te wszystkie lata. Że, że, że Naprawdę znaczy, brady... byłem bardzo prze mocno zastarany. Przepraszam Cię serdecznie, nie wiem, czy pamiętasz, jak grało Porto e trenera Murinio. Pamiętam jak grał. Bardzo ładnie. Szybko. Było oparte na piłkarzach, którzy nie musieli być genialnie przygotowani fizycznie. Miał kilku piłkarzy, którzy byli dosyć finezyjni. Miał deko, które, na którego mógł stawiać. Miał zupełnie innych piłkarzy niż tych, których później dostał w Chelsea czy w Interze, bo, no. bo trudno powiedzieć, żeby on sobie tak, żeby on miał talent do budowania zespołów, bo on generalnie zazwyczaj ciągnie za sobą piłkarzy i ciągną się zanim ci piłkarze zauważ od Porto. Ci, no którzy tak, tak. No ci w którzy Na przykład. Tak, no. No generalnie, generalnie ma takie ulubione nazwiska, jakby mógł to Lampard i Drogba graliby w każdej jego drużynie pewnie. No pewnie jakby, jak nam życie graliby w każdej drużynie <głosy> <głosy> gdziekolwiek by nie poszli. No w Barcelonie mieli problemy z miejscem w pierwszym składzie. Drogba chyba by się jakoś tam dał radę upchnąć. Z ławki. Drogba jak najbardziej by sobie poradził. No nie wiem, bo jak patrzę, jak on się przewraca, to aż mi go szkoda. No, z, no, przy, przy, tych, się... przy, tych, przy tych karyplach barcelońskich, to myślę, że nie no, nie Do tego tutaj posłyszeliśmy, jaki to twardy i grający <śmiech> nieber który wiecznie stoi na nogach. On na nogach? No on się, się w każdym meczu przewraca. On stoi 10 na razy. nogach, to się nie przewróci. No, tak, to, to jest zadziwiające, że podmuch wiatru może takie cielsko przewrócić. Dobrze, słuchajcie, to... wydaje mi się, że redaktor się już pokajał. No, dopiero... <grym> ja bym przeszedł do aktualności. To znaczy, nie wiem nawet od czego zacząć. Ja to się kajałem. No na przykład, to, o, ja, by, ja bym zaczął od, od, od dzisiejszego sukcesu yy, Skowrońskiej do laty. Tak, dobrze powiedziałem. Dobrze. No to, to jeżeli mówimy o dzisiejszych tak, sukcesach, to raczej ja bym zaczął od braku sukcesu z Hatów, która po tym jak wygrała 16 kolejnych spotkań we no wszystkich. nie przesadzajmy, że brak sukcesu, no to no wiesz, no, dojście do finału, ostatnio, przegranie tego finału. No. Ostatnio z tą samą drużyną w europejskich pucharach wygrali 3 do 0, a teraz przyszło co do czego i zagrali o normalne trofeum, to dostali takie lanie, że w dwóch setach to nie wiedziałem, bałem się przełączyć na, na inny program, żeby coś zobaczyć, bo nie wiedziałem czy się set skończy do 12, czy do 14. Także, no tam Skra w jednym secie tak naprawdę pograła, a reszta, no to mieli prowadzenie 17 do 16 w pierwszym secie jeżeli ktoś na przykład miał ochotę wyjść sobie zrobić herbatę, to jak wrócił, to było 22 do 17 chyba, także oddali się, dali sobie odjechać jak juniorzy, 22 do 19, no taki, takie rzeczy jak w dorosłej siatkówce się po prostu ludziom nie powinny zdarzyć. No tak, no. ale pamiętaj, że grają jakby nie było, z, można chyba powiedzieć, najlepszą drużynę europejską w tej chwili, klubową, no, więc jakby no, no, przegrać tak. z, no wiesz, to się zdarza. No. No, ale raz, wiesz, apetyt, raz wygrać, apetyt, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, jak się wygrywa 16 meczów naprawdę z wielkimi firmami po drodze? No to tak by się chciało zostać klubowym mistrzem świata. No, ja, się chciało, no, ale, no, to no, wiesz, ale to wiesz, ale się nie zostało. Wiadomo, że nie da się. Nie da się no, zawsze jest tak, że kiedyś przychodzi ten mecz, który się przegrywa, no nie da się wygrywać wszystkich meczów w sezonie. Chyba, że jest się wie, w lidze polskiej. No ale... No, to... no ale to w Pucharach też inaczej no, tak w nie. Idzie. też już tak dobrze nie idzie, dokładnie. A co ta skowrońska? Wygrała no. klubowy mistrz, mis Mistrzostwo Świata klubowe z drużyną. No, Ona gra w tym. Fren Fenerbaczy tam, no, no. I to bo, była zdecydowanie najlepszą zawodniczką. No to zobaczam, to świetnie, dzisiaj jakoś. Świetnie, znakomicie gra. Dlatego nie gra w nadal. kadrze. No właśnie. A, <laughs> a trener Bartnach nadal zostaje na posterunku. Tak jest. To jest, to jest w ogóle przedziwna historia. przeciwna no, że ten Kastelanin został zwolniony. wyrzucony za według mnie no, jednak lepszy występ. Ale co wy w, nich, w tych historiach m, tych jeszcze mógłbym przytoczyć tutaj wiele innych podobnych historii widzicie przedziwnego. Nie, no przedziwne jest to, że znaczy ekstora, nie, bo Matla, ten prze, ten znaczy sam, jest związek, to, że ten sam związek zwa, zwania Kastelaniego, który mimo wszystko miał dużo lepszy występ i nie popełniał tak no, karygodnych błędów no, przecież... no i zdobył jednak mistrzostwo Europy bo tak, tak. A, Macie złe założenie Dokładnie, wy macie a, założenia, ma, tak. że liczą się wyniki Leży. sportowe nie, nie. Liczy się to, jak kto Napisze raport po porażce tak. Jeżeli to się założenie na działacz? Kastelani napisał, że, yy, że... Moi świętej pamięci Tata, bo... nie przyznakł. jak Matlak Został trenerem siatkarek To powiedział, synu, z tego nic nie będzie to no, jest no, no. Na, na razie najlepszy wynik w historii na mistrzostwach y, świata y, reprezentacji kobiet. No. Matlak, matlak po prostu walnął się w pierś także Dudni mu do tej pory w tym raporcie, który oddał. Powiedział, że wie jakie błędy popełnił, wie jak je naprawić i w związku z tym związek mu zaufał. Znaczy to, nie jest, to nie jest tak z, z drugiej strony, <śmiech> bo ja dla odmiany on, widziałem... Nie, widziałem. Nie, Taki było... duży cudzysłów za to, nie, na, nie, no, na co zakożyłem. Chodzi tak o to, że Matlak podczas tych mistrzostw świata, ewidentnie w niektórych, niektórych sytuacjach, widać było po prostu, że on jest absolutnie bezradny. Znaczy, że on nie ma pomysłu na grę przeciwko drużynie. Nie no, ma, no, bo Matlak to, jest, no, to, to nawet, że, Matlak to jest to, co mówiliśmy, jak Matlak został Jak Matlak został tenerem, mówiliśmy, że to jest taki człowiek, który rzeczywiście, jeśli jak, jakakolwiek kobieta w Polsce gra w siatkówkę, to on ją zna, zna jej nazwisko i, i wie o niej. No, tylko, że to jest jakby gdzieś tam pół drogi, a nawet pewnie mniej niż pół drogi. Znać no, to nie wszystko, tak? no, znać, to, trzeba czyli, jeszcze... W czasie meczu po prostu trzeba reagować na to, co się no, on on trochę, A On trochę reaguje tak jak Murinio w Granderby. Niby jest, niby patrzy, niby rozumie, co się dzieje na żeby, boisku. Żeby nie przegrać mniej. Ale jak Więcej zrobi, a jak zrobi zmianę, to, to potem wynik jest zupełnie nie taki, jakiego wszyscy inni o, oczekują. przede wszystkim powołania. Powołaniami tak, tak no, trochę, tak. trochę pod maradonę poszedł. No, no, czyli tak. zabrał jakoś tak z boku te zawodniczki, te, które powinny jechać, to nie pojechały. Nie, no, nie, nie zabranie z Kowrońskiej, no, jest przedziwną historią. No, to, to, to, jest, to jest dla mnie. Nie wiem, no może, może, może na przykład. Może mu psuwa atmosfera jest nie, za na przykład, ładna. Nie, wiem, nie, wiem. nie, no, są ładniejsze. Natomiast nie no, to jest biolog... to. Znaczy, to na ja bym dyskutował. A pozostawienia to, małyska, to gustu, ja tak. myślę, że to jeszcze nie jest aż tak przesądzone, bo wiem, że na przykład są duże naciski z telewizji pewnej, która duże siatkówki pokazuje. Niech zgadza. Czekaj, czekaj. czekaj. Romantyka. La Romantyka. Panie redaktorze, ty, pan to powinien kryminały pisać. I teraz wszyscy słuchacze znaczy, siedzą i drabią się, drabią się w fotelice. Co Poza za tak, tak, tak dobrze przedstawiony kryminał krymina słyszałem w pewnej dobrze znanej rodzinie niektórym redaktorom. A ja znalazłem to, było, to też tak. tak, tak Arson Lipę. Czyli widzisz, że ta telewizja naciska na matlaka. Nie na matlaka, tylko na związek. Plus dołącza się do tych nacisków No także Ma też radiową urodę. Weźmiemy operator telefonu. na Na P? Na P. Tak. Wszyscy na P są w ogóle w tym. Bardzo ułatwiamy Dobrze. To zgadnie. Nie widziały, nie widzieliśmy. Nie widziałeś ty <gamy> sukcesu dzisiaj Katarzyny. No ja nie widziałem akurat jakoś... Nie mieści, nie mieści, się. Nie o, nie o, o, o, to to była bo to, to atakura, ko Kowrońska o, do lata, się nie mieści, na na rzucamy, napisane Kasia. No wiesz co, ale to w Turcji to tak wszystkie mają, jak pamiętam. Jak tam pójdą grać do Turcji, to im, im piszą imiona. Tak na wszelki wypadek. No, wiesz, jak zawodnikom reprezentacji Turcji piszą... No właśnie, oni tam Piłkarzom też nie piszą nazwisk. Przecież Hakan Sükür nie miał napis na koszulce sukur, tylko miał Hakan. Ten miał wszystko. Albo, albo, tak, albo, albo tak, albo tak, Pan albo Sükyr. i tak, i tak. No, to ta tak jak ktoś tak. nazywał go Denis Kara Denis, to w ogóle nie wiadomo co mu tam wpisać bo no, Albo taki piłkarz Orhan Pamuk. To pisarz. To ja wiem. Ale, też ale jak z... no, tak zwał, tak zwał. No ale to, to ten, jak na nazywał, ten co w Interze tak. grał. Emre. To. Emre, no. Emre Zabry, się nazywał, no. więc też my pisali Emre, bo przecież... To, to, to, może, to może Kuba jest Turkiem? Na przykład. Tak, może. No. Tak. Chociaż ja słyszałem ostatnio, że komentatorzy niemieccy już sobie całkiem nieźle radzą. Nie, no, Sachin nie... ma na koszulce Sahin, a nie Nuri. Ale ja mówię, że. No i co z tego? Nie no... No zaraz, zaraz, zaraz, zgubiłem wątek. Ja myślę, że najlepszym kluczem jest to, co A, łatwiej to się wymaga. Ale nie my... jest to, to piszczek. Piszczek, no mówię. Tak. Ale ten ale chodzi o to, że komentatorzy niemieccy mówią Błaszczykowski i całkiem im to już dziarsko wychodzi. Nauczyli się. Ja ostatnio. No mecz, na, ostatnio lat? mecz yy, Sewilli z, yy, z, z, z Borusią Dortmund to oglądałem w telewizji hiszpańskiej. Nie radził sobie. Blaszcikowicz! <laughs> Blaszcikowicz... Tak tak? ale tak no, jechał Uważam, że i tak nieźle. Koło, no, to, to koło, tak trzy, koło 30 minuty już się Cześć, nauczyli, że... Blaszczykowski. Blaszczykowski. Blaszczykowski, już był koło 30 minuty, ale wcześniej jechał Darkiem Szpakowskim. No właśnie chciałem powiedzieć, co by było, gdyby na przykład jakiś no, Hiszpan... do butelki cały czas? <laughs> I nie chodziłem za, za no. tym razem. Ale Piściek no, był Piśczkiem. mały stół mały po prostu, no. Piściek... Bo jest Ale w przejście do jedenastki rundy Bundesligi wybrano sześciu piłkarzy Borusi. Trzech obrońców no. i trzech pomocników. Tak. I nie, bo, nie ma nie żadnego, żadnego Polaka. Polaka. Znaczy z obrońców. Tylko, nie ma tylko, i, piszka. tylko piszka, tak, <laughs> nie załapał się. Ale tak. on się załapał do 10 najlepszych transferów na tak. e, Na no, pomocników nie ma. Ale nie nie, nie, generalnie rzecz biorąc media piszą, że to jest jednak odkrycie. No. Ale co, Borusja? No bo Rosja też, Borussia, Borussia, piszczek, Borussia trener, trener, trener klub, klub. No w dzisiejszym, w dzisiejszym elektronicznym co prawda wydaniu Kikera przeczytałem, że... On, on Z czym się różni elektroniczna od nie No bo nie dostaje do codziennie, nie przychodzi listowości, nie ale co się jest, ale gorsze Kikera, jest, że mówisz, że co nie, prawda bo, w elektronicznym? No bo, bo na przykład... Jest, gorszy, bo jest bo jest... Nie, nie no wiadomo, że Nie, bo Mundo się... Deportivo na przykład, czy Sport, czy As, czy Marka w internecie, a w wydaniu papierowym różnią się jednak no, za zdecydowanie. No w internecie. Ja go, a tutaj które... jest tutaj Kilku jednak ilość, ilość tak, tekstów, ilość tekstów, tekstów ilość tekstów w papierowych wydaniach w prasie hiszpańskiej jest dużo większa i, i, i, i te teksty no, są szersze niechętnie tak w jakim, w jakim języku przez fajski niemieckim słabo znam niemiecki, ja uczyłem się 3 lata wystarcza mi to, żeby zrozumieć, że gdzie się Lukas... artykuły, Gdzieś się zaczyna artykuł i gdzie się kończy Lukas ja, ja, Piszczek Lukas, ja Luka, Lukas, Lukas Piszczek umiem znaleźć nie trzeba zmartwić, ale jakby napisali ja, ja Piszczek Gut to myślę, że nikt by tej gazety nie kupił jednak napisali o nim, że zawładną prawą stroną boiska w Bundeslidze i nie tylko, że nie tylko w Borusji, ale również w Bundeslidze rządzi na prawej stronie. Ja czytałem, tak, oni obyd... napisali z strony. Dzisiejszym... Zaczynam podpierść do tego artykułu. Czytałeś tłumaczenie? Cytowali dokładnie, dokładnie rozdanie. Tak, tak napisali. No note rzeczywiście w Kikarze za sezon za 16 spotkań Łukasz ma najniższą ze wszystkich obrońców, ale nadal jest to tam 3.28 najwyższa spośród wszystkich Polaków. Ale na przykład Lukas Barrios notę za, ca za całą rundę ma niewiele wyższą niż Robert Lewandowski. Nie, nie, a biorąc nie, bo... pod uwagę liczbę spędzonych minut na boisku, to te pięć goli Roberta. A a o, osiem... czyli niższą chyba, bo oni tam. Tak, tak, mają tak, ocenę, tak. Nie, wyższą. Nie nie liczba czy, liczba czyli Robert lecza. ma niewiele niższą. Im wyższa nota, tym, tym niższa ocena. Im takim... wyższa Tak. No co? Mówię, Niemcy mają tak, że oni sobie oceniają wiesz, piszczkę jako obrońcę. No, ma strasznie dużo zadań ofensywnych. Znaczy on y, ze wszystkich obrońców ma najwięcej asyst na przykład. Więc, więc no więcej Boczno obrońca. obrońca już dawno przestał być takim stricte obrońcą. No ale z drugiej strony w domarsz, niemiecka fantazja bawarska finezja nie ale, on nie a nie grają, ale oni nie grają nawet w futbolu, także no, no nie Borusia. no bez zasady. No, Filip Lam przecież też jest obrońcą, a trudno powiedzieć, żeby on rzadko przepraszam, bywał pod bramką przeciwnika. No, ale nie no, Łukasz gra bardzo nowocześnie w piłkę i jest przede wszystkim fantastycznie przygotowany fizycznie, co widać, bo on 16 meczów zagrał całych. Swoją, e... drogą, swoją drogą, przepraszam, coś mnie zaraziłeś tym kaszlem. Widziałem ostatnio fantastyczną. Mówiłem już, że lubię Michała Probierza kiedyś? Tak, tak. ja też lubię, nieraz. Był, był ostatnio Michał Probierz w, tej, w, tej, w, tejże, w tejże telewizji, o której już mówiliśmy w takim programie, który prowadzi nasz ulubiony dziennikarz. Mhm, na Na B, na koniec na, na, na B akurat. I tenże dziennikarz. A nie na B, Była no. oczywiście, była, była, rozmowa, była rozmowa o lewych obrońcach w kadrze. To było już jakiś czas temu no i to dwuznacznie brzmi, to, że ktoś jest lewy tak, no. nie, chodziło o to i dziennikarz, i dziennikarz mówi, że, że tam wy, wybrał jakichś dwóch dziwnych piłkarzy, którzy grają lewą nogą żeby grali na lewej obronie no bo, bo poszedł za takim tym, że na, lewy, na, na, lewy, na, lewym, tak, na lewej obronie mówi, piłkarz i właśnie musi grać lewą nogą no bo pokażcie mi jakiegokolwiek jakąkolwiek dobrą drużynę europejską, gdzie lewy obrońca gra tylko prawą nogą na co w sekundę Michał probyś powiedział: Filipam. <laughs> I to jakby skończyło temat obrońców po lewej stronie. Nie, i żeby tego, że, że mu tam ta grał lewą nogą. Generalnie, rau generalnie rau przydałoby się, żeby piłkarz na poziomie reprezentacji grał obie Tak. Czyli nie miał problemu ani z lewą, ani z prawą nogą. Pan, panie redaktorze, jak zwykle zrzędzi. <laughs> Dlaczego znaczy... zrzędzi? Nie, nie, nie. nie. No, to, piłkarz... ta, tak, tak, tak widzieliśmy, jak. jak... Słuchaliśmy Darka Dziekanowskiego, który narzekał, że, że ci wszyscy młodzi ludzie, których tam oglądamy jak tam jeździliśmy, jest problem po prostu, bo nie ma dwunożnych piłkarzy że oni mają To jest w ogóle problem, problem z techniką to tak, jest. Jest. Ale, to jest ale problem, problem jest. z dwunożnymi no, no. piłkarzami to jest w każdej drużynie no. na świecie wiesz to nie, no, tak, Rivaldo ale... też gra jedną nogą w piłkę nadal i nigdy drugą się nie nauczy no, kopać ja od Darka to, Szpakowskiego to, że Messi umie Messi... dwoma nogami to... nie, a Ja słyszałem od Darka Szpakowskiego, że na przykład lewej nogi to on nie ma Messi jest lewonożnym piłkarzem prawej nogi, przepraszam. Prawej nogi to Ale no, ostatnio na przykład w tym miesiącu trzy gole strzelił prawą nogą czyli... Ja mówię o tym, co mówił Darek. No, ale Darek może nie oglądać meczów Barcelony. To może nie wiedzieć. Przecież jest wielkim fanem Barcelony. No, ale to, że ktoś jest wielkim fanem, nie znaczy, że mecz ogląda i że wnioski z tego wyciąga. Nie, no, mówię, nie. O, mówię o tym, Gorzej że... jak ogląda i nie wyciąga. <laughs> nie no, to, no, pamiętam, to jest najgorsze połączenie. Pamiętam, pamiętam takie zdanie właśnie Darka Dzikanowskiego, który mówił o tym, że to jest... Że to jest... Nie, nieprawdopodobne niedopatrzenie polskich trenerów młodzieżówek. Znaczy u chłopaków młodych. W temacie niedopatrzeń polskich trenerów <śmiech> młodzieżówek. Zostawmy to jest... ten temat. Ja bo... tak. nie, no, chodzi, o to, chodzi o to, że u nas... Po prostu Myślę, nie, że to jest najmniej ważne niedopatrzenie akurat. Mówi jeżeli chodzi o bunożność piłkarzy w Europie, jest to niebo lepsze niż u nas. No i to jest... To jest... To jest uzasadnione pytanie, no. i dobrze jest jak Ja jak myślę, że wyszkolenie w każdym aspekcie u nas leży, także już mówiliśmy o tym tysiąc razy. Tak, tak. Ja widzieliście tylko... jak bramkarz tytoń połamał nogę? Tak. No no bardzo tak, tak. Ja, bardzo ja bardzo nie, bardzo nie widziałem, bo jestem wrażliwy i Wiesz, nie wiem. To, znaczy to było przypadkiem, ale. ale wie, wiemy jak bramkarz tytoń, że dużym chłopcem jest, także tak, jak się komuś na nogę przewróci, to myślę, o, że. Przewrócił się na nogę? No to tak dosyć energicznie, bo do piłki biegnie no. Mecz nie, nie. mecz tyto nie przegrał. Znaczy nie on tak, przegrał, tak. bo drużyna przegrała. Drużyna przegrała, ale napastnik jakoś nazywa? Tak jakoś. Nie pomnę. No się tak. chyba Rejs nazywa w ogóle. Tak, tak, tak żeby rejs, było, żeby było tak, zabawnie. Tak, tak. tak, tak. tak. Rektor za badany chodzi chyba, bo się <śmiech> redaktor zabadem. Zaczyna mnie kawkę. Próbuję ją zwalczyć. Ma był dziadka. Z w... po wszystkim ale to może to może napij się czegoś odwrotnie. Nie. <grystanie> Dobrze, słuchajcie. Ja tylko, chcia... wodę. ja tylko chciałem zauważyć. Proszę tutaj nie rozpraszać. Nie nie, rozpraszać. I nie rozpijać <grystanie> pół tak, Dokładnie. Z <grystanie> W każdym razie chciałem zauważyć, bo to jest ostatni albo przedostatni podcast, jaki nagrywamy w tym roku. Tego jeszcze nie Na pewno ostatni przed to Będziemy życzyć chyba świąt klasowych na koniec. Ale chciałem tak? tylko powiedzieć, że w związku z tym możemy tutaj z pewną taką nieśmiałością zacząć podsumowywać miniony rok. O, to zapomniałem, że takie rzeczy się robią. No robi. właśnie, ale ja to jest. Ja nadzieję, że to nie nastąpi, chociaż nie, w podcaście, to... bo będą wszędzie. Tak, chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że tak sobie pomyślałem o wyczynach i występach Polaków na arenie międzynarodowej w piłce nożnej. To jest taka zadziwiająca sytuacja, jakich chyba nigdy nie było, że mamy tak, że teoretycznie polska piłka jest bardzo słaba, nie istnieje. Mamy jeden zespół, który coś, cokolwiek gra w lidze europejskiej. I gra tam w porywach do trzech Polaków. Tak. I nagle mamy też taką sytuację, że w dwóch mimo wszystko w jakiś sposób liczących się zespołach, mamy Polaków, który, o, którzy odgrywają w tych zespołach jakąś tam rolę. tak, Trzech w Borusi i dwóch w Arsenalu, którzy są bramkarzami. No ostatnio w meczu Manchester Arsenal wysz, wyszli bramkarze na rozgrzewkę, no. czterech, z tego trzech było Polaków. no właśnie. Ja bym, ja, bym, ja, bym, ja bym nie przesadzał znowu z tym Arsenalem, że to jest tak, że, że... A czy nie przesadzał, że jest liczący się, czy że Polacy grają tam rolę? Nie, nie no, Szczęsny zagrał w jednym w, meczu na razie. W jednym meczu na razie, no. no, nie, no ale ja, wygląda ja, ja na rozumiem, to. Znaczy, ja rozumiem tą euforię. Znaczy w jednym meczu ja, zagrał, ale taren. zauważ, że klub Arsenal Londyn ma 120 lat. Tak. Jest to najmłodszy bramkarz, jaki wystąpił w historii tego klubu. Poza tym jest to klub, który... W barwach tego ja, nie klubu. O, ja nie odejmuję mu talentu. Ale poza tym, panie Erneście, jest ale to klub, który właśnie tego, jeżeli z tego... czegoś słynie, to słynie z tego, że pracuje z młodzieżą. Tak? Ale do tego, do tego, żeby Szczęsny stał się pełnowartościowym bramkarzem na no. najwyższym poziomie... No, no to to właśnie, szalo, ale... to właśnie zrobił krok w no, tym no, kierunku, właśnie. debiutując Robię? w lidze, jako najmłodszy zawodnik w historii Arsenalu. I to nie w meczu z przypadkowym przeciwnikiem, bo... W tym wieku mógłby grać w trzeciej lidze w Polsce. Na przykład. No w Polsce no mało jest bramkarzy, no którzy w to, tym to wieku jego, bronią jego, na tym Jego poziomie. brat starszy gdzie w Gwardii Warszawy. No właśnie, broń, ale tak. jego, jego starszy brat nigdy nie ciągnęło go w stronę bycia zawodowym piłkarzem takim w, pełnym, tak w pewnym wymiarze, także to jest zupełnie inna historia. No, chodzi mi o to, że to zresztą pisałem w komentarzach no. Świetnie Już był przymierzany do największych klubów Już polscy dziennikarze się tam Ale to, że on będzie przymierzany To przecież nikt nigdzie nie nikt będzie sprzedawał jak, jak mu dał podwyżkę dopiero dajmy, co I podpisał z nim kontrakt Jak mówię, no dajmy to jest niewątpliwie ogromny talent, ale przed nim jeszcze jest bardzo dużo pracy, żeby stał się naprawdę znakomitym bramkarzem. Wiesz, więc... młody Michael to też jest wielki talent, też zaistniał, zagrał w trzech meczach w Premiership i, i, i zaginął, tak? Nie no ma, właśnie i, o tym i mówię, Nie więc... ma go. To nie jest tak, że bramkarz 20 dwudziestoletni, co nie znaczy, że moim zdaniem za te 6-7 lat, jak będziemy patrzyli na podstawowych bramkarzy w mocnych drużynach europejskich, to będzie to DHA. Ja by... Bo tak się czyta jego nie, nazwisko? Ja, ja, mówię, ja mówię tylko o tym. Ja mówię tylko I o tym. Szczęśliwy być żeby może. Po prostu wiesz, żeby nie przesadzać z tym. Nie, no, ale, to... ale Patrząc na to ogólnie. Takim prostu, które się wydarzyło. Ale patrząc na to. jednym meczu. No. Patrząc na to, że użyję mojego ulubionego słowa holistycznie. <laughs> Brawo, brawo, brawo. To redaktor Kondraciuk ma rację. No, że w Arsenalu Dziękuję, Dziękuję, w tej chwili. Dziękuję. Może jeszcze Polaków. redaktorowi herbaty zrobić. Bardzo nie, poproszę. Nie, nie. Z miodem. Żartowałem. No, czyli taki no, Kondraciuk robię, nie miał zarabię. racji. Za mało Odwołuję to. Ja stawię wodę, Proszę, Nie, nie no to już, dobra, daj spokój, ja żartowałem z tą chętność. A teraz, jak nastawisz wodę, to będzie szumieć i będzie nam się to nagrywać. A to, i tak, a to jak to jest w podcast domowy, Aha, no. W no, telewizji, e, radio No tak, tak, jest, tak, jest dwóch bramkarzy no, w Arsenalu, o. którzy są... No w tej chwili dwóch, tak. Bo w zasadzie Armunia już jest hmm, praktycznie poza Arsenalem, a już na pewno poza bramką Arsenalu. Nie, no Więc tak, tak. Są, tak są, są, są. Ewidentnie, ewidentnie Szum. postawiono na Fabińskiego i Szczęsnego. Zresztą słusznie, no. Ja, ja uważam, że, że, że zrobiono dobrze, no tylko jak mówię, no Fabiański, znaczy Szczęsny zagrał jeden mecz. No tak, ale on ma 20 na lat, no pewno, Na pewno, mu, na pewno, no właśnie. Nie każdy, czas nie, czasu, nie każdy jest Casillasem, nie go od razu do Barcelony, e, Realu, przepraszam, przepraszam. Interu, Iker Liverpoolu Casillas w tym tak wieku też nie bronił w pierwszej drużynie Realu Madrid, także spokojnie. To, yy, wiesz, to, że ktoś dostaje szansę, znaczy się, gdyby, gdyby był talentem, to pewnie dalej byłby na wypożyczeniu w trzeciej lidze angielskiej. Talent musi mieć wybitny, skoro nie opłacało się ściągać Schwarzera ani nikogo innego, tylko jest na tyle dobry, że można go trzymać na ławce. Sytuacja bramkarzy w Arsenalu mocno się skomplikowała, bo to było tak, nie wiem, czy skomplikowała, no dla tego to się wyprostowała, nawet bym powiedział. Ja mówię z punktu widzenia Węgera. no pierwszy bramkarz Almunia, na którego stawiał doznał dużej kontuzji, wszedł w bramkę Fabiański, którego on zawsze cenił, od początku do końca i zawsze bronił, mimo, mimo kiepskich występów Fabiańskiego i, i, i, i tego, co wygadywali o nim dziennikarze angielscy. Tak naprawdę Węgier zawsze bronił Fabiańskiego. On widział, że na treningach ten człowiek potrafi świetnie bronić, jest świetnym ramkarzem, brakuje mu tylko takiego po prostu wejścia wiem, w mecze. Świetnych, i... na tre... świetnych na treningach to są miliony na świecie. Ale Węgier tak. widział tak. w nim i jak, i jak widać Fabiański wszedł do pierwszego składu i momentalnie tak wypnął ta... Almunię i w tym ta momencie zaczął... Włoch, o którym opowiadali tak. w tym wywiadzie szczęśni, tak? tak. tak. Który, tak, tak. który rzekał przed meczem, wiadomo było, że nic z niego Ale, tam, będzie. Wiadomo, wiadomo było. No, Fabiański pokazał, że potrafi bronić i, i, i broni świetnie i w tym momencie Almunia przynajmniej ja na drugą mam, drogę. Mam, mam wrażenie, no, że wszyscy mamy w tym sensie, że wypad zawodnik, który był postawiony, na, postawiony numerem jeden bramkarzem, był Manuel Almunia na początku. Ale ja Manuel, zada, znaczy, ten, mam, mam tylko wrażenie, ja że, nie że wszyscy pytanie, mamy tak. to samo tak. zdanie, a mimo to e, polemizujemy i próbujemy każdy znaczy nie, swoje na... obronić, mimo znaczy nie, że bo jest, bo jest ja takie to samo. Jest nasza to... polska tradycja. Ja, bo ja, ja na przykład jestem przekonany o tym, że jeżeli chodzi o perspektywę w tej, w tej chwili, dwóch następnych lat to pozycja Wojtka Szczęsnego jest mocniejsza w klubie niż Kuszczaka bo no myślę, że zdecydowanie zdecydowanie tak. i myślę, że on ma przede wszystkim największą jego zaletą jest to, że on jest z nich wszystkich najmłodszy raz, że jest, raz, że jest najmłodszy no, przepraszam. Dwa, że, widać, <śmiech> dwa, że widać, że on kompletnie on ma inny mental niż pozostali nasi no, bramkarze to prawda, to on prawda. po prostu wchodzi do bramki to i. po ojcu no to, po, po, to, to, to. Znaczy jest, jak, jak to bramkarz ma, jest wariatem. O w szczęście no. to mocne charaktery. <grym> widać, widać po nim, że, że chłopak jest, jest, jest. Chce pan pani radnyś <grym się> na że <grym> znaczy, on. on <grym> z... Nie, z... nie z... wiem, czy pamiętacie, no, jak, się, jak, się, jak się skończyła kariera reprezentacyjna Maćka Szczęsnego. Które po prostu powiedział, że on sobie nie życzy powoływania do reprezentacji, jeśli ma być drugim bramkarzem. Albo go ktoś powołuje, żeby on grał na bramce, albo niech mu głowy nie zawraca, bo on ma lepsze rzeczy niż tyranie tam po całym świecie, żeby na ławce posiedzieć przez 90 minut, tak? tak no też jest nie To zdaje wie... się wtedy Andrzej Woźniak, był jego kontrkandydatem. Tak, tak, no, niewielu jest też ludzi w ogóle na świecie, którzy, którzy, od, w, którzy odchodząc z Legii Warszawa, <laughs> Warszawa poszliby załatwiać swoje sprawy na żyletę z kibicami. Tak, o to e, Niewielu jest takich. Niewielu jest też takich, którzy łysym, łysym dresą, kibicą bodajże to była stal, stalowa wola, potrafią wyjść i wywalić zełba po prostu <laughs> w ramach komentarza. kantonami taki. Tak, no, no wiesz. No, no podobny charakter. Ale on nie zełba. Nie, nie, on szkarata. Chciałem, chciałem powiedzieć, że nie wspieramy bicia kibiców. Znaczy, znaczy ja, co jak, ja w tej sytuacji nie, chodzi, trzymiam, trzymię stronę Maćka. Znaczy chodzi, chodzi, chodzi o pewien charakter, no i, i, i ewidentnie Wojtek go ma. No. Ten charakter, charakter no, A do dziedzicu. tego do, do, dodam, że zagrał przeciwko Manchesterowi United, czyli wicemistrzowi no, y, Anglii. I nie wiem, czy widzieliście oceny za to spotkanie. Tak, tak, tak. Wojtek Dobra, dostał, no, nie dość, że najwyższą notę. Wyższą od Wandersa. Wyższą, wyższą od Wandersara w Manchesterze. To w całym Arsenalu notą, notę zbliżoną do niego miał tylko Samir Nasri, który właśnie został wybrany najlepszym zawodnikiem we Francji w roku 2010. Także wiesz tak. Każdy bramkarz w wieku 20 lat Chciałby mieć taki debiut w takim meczu Nawet przegranym A on nadal nie, jest zły, no że wiem, mecz jest przegrany nie, nie. Chociaż nie jest przegrany z jego winy nie, bardzo, cieszy, bardzo cieszy jego, jego, jego postawa Jego, jego... Nie de tak. debiut. Ja myślę, panie ja, redaktorze, de że de źle rozumiana nie. potrzeba zachowania obiektywności dziennikarskiej powoduje pan, że jest pan trochę niesprawiedliwy. Nie, to nie jest kwestia sprawiedliwości. Jestem jak najbardziej <śmiech> zwolennikiem jego talentu. Dodam, że w ogóle w całej historii Chodzi mi, Pol chodzi mi tylko <śmiech> o to, że... Nie to strasznie śmieszy, w, mom w momencie, w którym Ale tu się nie, nie ma nic, I, I nagle jest przymierzany do największych klubów obolskich. Ale, bo to jest no to choroba biorąco... dziennikarzy w Polsce to nie A, jest no wina okay. Wojtka no właśnie, Ja zrozumiałem. Znaczy, bo Ty, Ernest, Ernest bo Ty mylisz dwie rzeczy. Mylisz, jakby, nasze rozważania na temat znaczenia tego meczu i, i pozycji, jaką zaczyna mieć szczęsny w Arsenalu, z tym, że dziennikarz w Polsce. Znaczy nie tylko w Arsenalu, a także, bo, tak, bo. a także to... dziennikarz, sport, no nie, dziennikarz sportowy. Głównie dziennikarz sportowy. że jeżeli chodzi o reprezentację. Ale poczekajcie mylisz z tym, że dziennikarz w Polsce musi mieć news. Im głupszy ten news, tym lepiej. A news no pod nie, tytułem szczę szczęsnym interesuje się Barcelona jest kompletnym kretynizmem. ale że Ale ile no, ale, będzie no właśnie, kliknięć na stronie internetowej? No się, tak, no pozycjonowanie no, newsem. Ale, ale to nie jest tylko polska przypadłość, bo wiemy, że jak się rozpoczyna okno transferowe w Europie, to każda gazeta na świecie przeprowadza 20 transferów dziennie różnych piłkarzy wszędzie praca angielska, hiszpańska, włoska. Nie chodzi, nie chodzi tylko o to, że poczekajmy chwilę na tym, co się stanie z Wojtkiem Szczęsnym. Niech będzie korzysta szansę, zamawia, to znaczy, szansę. Ale mówimy o, o jednym jego występie. No. Tak, tak, zrobił, tak, no tak, zrobił ale, pan pan, świetny, to, świetny krok zrobił świetny krok do tego, no dobrze, że jego kariera to, się to już dobrze wiemy, to, to już wiemy. Teraz poczekajmy chwilę z pacenami no, no, Natomiast jakby ten ten i jego osoby. Największe znaczenie ma takie, że w tej chwili o Szczęsnym usłyszało trochę więcej ludzi jednak. Tak, to prawda. To nie jest tak, że Obejrzało tej go tej na świecie jakieś jakieś, my, myślę, ponad 100 milionów osób. Także no, że 100 milionów osób widziało młodego bramkarza z Polski. No dobrze, tylko że nie znaczy, właśnie pod, w tym momencie w świadomości... świadomości nie będą pamiętać o nie, tym. Że było nie, nie, nie. nie, nie. O bramkarzu nie. Arsenalu myślisz, że się nie pamięta? Tak, no, brumka, no, nie, w nie, tak, W świadomości ludzi w tej chwili przestał no, być. W świadomości, kibiców, ma... w świadomości kibiców, on przestał być no, w jakimś tam młodym, młodym piłkarzem z arsenalu BC, czy dobrze zapowiadającym się bramkarzem, którym, Nie, no, którym wiadomo, że jest bramkarzem. dobrze zapowiadający, tylko jest już znanym pił... No czy jest człowiekiem, którego ludzie będą rozpoznawać, tak? bo grał Nie, w meczu tak. Manchester Arsenal, dobrze w nim wypadł i... No i zobaczmy, co z tym I to Taka ma trudne nazwisko, więc no. to, wiesz, to z jednej strony źle, a z drugiej strony dobrze, bo... Nie, nie chodzi mi o nazwisko. Znaczy, wiesz, znaczy na niego po prostu. Jest prosta sprawa. no Został natychmiast porównany do Schmeichela i ze względu na to, że jest do niego trochę fizycznie podobny. Raz. Dwa. Jedno wyjście do piłki... Wyjście do piłki sam na sam, gdzie wyskoczył, robiąc szpagat tam w powietrzu i zrobił takiego Spidermana, że... Zrobił to w stylu Schmeichela dokładnie. Natychmiast to wszyscy na skojarzyli, znowu. Eż, Piszą o nim polski Schmaichel polski, polski, polski i wiesz, jest w jakimś charakterystycznym. Co jest masłem maślanym. Oczywiście, bo Schmaichel jest, jak wiadomo, ja, jak jest Polakiem. Bolesławem Szmeichelem. Tym, nie, no, nie, no świetnie, świetnie, dla mnie to jest absolutna rewelacja Dobrze, no, i... no, dobra, nie... zostawmy niestety już, niestety, niestety, no. niestety no, ja Aura z Panem Bogiem odebrali mu występ w meczu przeciwko Blackpool bo y, pogoda się zes... zepsuła. <laughs> I, i Wojtek a, który miał pogodzę, szansę, miał szansę zresztę, wystąpić, ja nie wystąpił dzięki pogodzie nie obejrzałem meczu Chelsea-Manchester United tylko obejrzałem ale mecz nikt, Barcelony. nikt go nie obejrzał, nikt go nie jesteś bardzo strawny. to mecz Barcelony Wspaniole? Nawet Dider no, Drogba no na nie, nie widzi. bez historii. <laughs> Znaczy dzisiaj był mecz z historią Barcelony, 0-0 było na Camp Nou z, z Atletic Bilbao. No, a wyszło z pierwszej jedenastki? No wiesz, jeżeli, jeżeli się utrzymuje na konferencjach prasowych, że Barcelona nie ma pierwszej jedenastki, że wszyscy są pierwszą jedenastką. To wyszło 11, to wyszło 11. To wyszło 11 z pierwszej no. jedenastki. No dobra. No. Znaczy zestawienie wyglądało w sposób taki, że w środku pola, to co ja mówię od samego początku, wystawianie Maskerano obok Kejty nie ma najmniejszego sensu. A na pewno nie w meczach domowych, bo po prostu gra dwoma defensywnymi piłkarzami, którzy się ze sobą zderzają notorycznie w w środkowej strefie boiska, powoduje, że Barcelona gra w 10. Do tego Bojan na szpicy to jest człowiek, który w ogóle wygląda czasami jakby na spadochronie zrzucili chwilę przed meczem i nigdy no, nie trenował z tym zespołem. Znaczy, bo, to jest, to jest, bo to jest człowiek, który ma 20 ja mówię, lat no. i dostaje szansę występu no. w, w, w, pierwszym, w pierwszym zestawieniu od czasu do czasu. Ma wielki talent i pewnie kiedyś Dojrzeje do tego, żeby grać w tym zespole. No to, to jest Mat pytanie, czy to jest dobry ruch, tak naprawdę. Znaczy, pytanie, czy znaczy, teraz, czy, bo może on po prostu powinien pójść gdzieś, żeby grać. No ale on nie chce to raz, a dwa, Barcelona nie cierpi na nadmiar napastników i w sytuacji, w której ktokolwiek odniósłby jakąkolwiek kontuzję to Barcelona przez to, że nie, nie sprowadziła tak naprawdę oprócz Wi żadnego tego, napastnika. Pytanie jest takie, co Barcelonie po napastniku, który wyjdzie i właśnie będzie wyglądał jakby spadł ze spadochronu, ponieważ nie miał czasu, żeby się przełamać, otworzyć nie, i nie nauczyć tak no, no, to to świetnie. Ale, i, i, ale grał świetnie w momencie, kiedy dostawał więcej minut. To jest taki typ, taki typ piłkarza, który to nie jest to nie, nie, nie Solskja. Patrząc, ja ja ja ja patrząc na... Czy ja Inzaghi? To są ludzie, którzy chodzili na 5 minut i strzelili gola. Ja na niego Bardzo patrząc, nie to ja myślę, no. że on powinien pójść do jakiegoś klubu, gdzie będzie po prostu regularnie grał, miał mniejszą presję i potem może wrócić z wypożyczenia tak, do Barcelony. Ale, no tak, no, ale, ale nie nauczy się. Nie na, na pasnika, a poza no. tym nie nauczy się barcelońskiego stylu gry na pamięć z Messi, Miniestą, Leviją, Messi, Pedro. Bramy. Ja ja myślę, to że, ale jeszcze nie było problemy, ale z ale barceloński styl gry, gry to on już. No, ale mówisz o momencie, kiedy no, on, on, on o, wszedł o, do składu. Mówisz o momencie, kiedy wszedł do składu za zlatana i grał praktycznie cały mecze. I, i, i wtedy zgadza się on, on jak gra całe mecze no, teraz jest jasne, no, numerem jeden jest David Villa no, ale w momencie, i, w którym braknie no a, beciek, mam pici. nadzieję, że nie braknie bo, bo to jest jednak to co mówiłem, uważam, że kadra Barcelony jest a za krótka, b w momencie kiedy możemy mówić, że w Barcelonie nie ma y, nominalnie pierwszej jedenastki owszem jest jeżeli y, z, z tego kręgosłupa który stanowią Pujol, Pique, y, Pedro Villa, Messi Buzki yy, i tam Waldes załóżmy i. Szafin no, nie sta i właśnie wymieniłem się do nie sta. To... Tak, a... <śmiech> tak, Czekałem, nie. kiedy ten, ich wymienił. 11-stobowych kręgosłup, tak. no, no, kręgosłup, nie złożył. Nie nie, no bo nie zaliczałbym do tego kręgosłupa na przykład daniego Alvesa. Nie zaliczałbym do. No właśnie nie zaliczałbym ani Kejty, ani Maskerano, nie zaliczałbym, no ale z tych, których wymieniłem, jeżeli brakuje ich, jeżeli brakuje czterech w wyjściowym składzie to było takich meczów w tym sezonie trzy. To był mecz z Herkulesem Alicante, przegrany 2 do 0. To był mecz z Majorką, zremisowany 1 do 1. I to był mecz wygrany z Rubinem Kazań 2 do 0 w Lidze Mistrzów. Yy, tylko że z Rubinem Kazań to i, całe, i rezerwy Barcelony, bo tak to wyglądało, czyli Barcelona B by wygrały. Yy, wygląda to tak, że jeżeli wychodzą przeciwko Bilbao, które też nie grało w pierwszym składzie, bo grało bez yy, na przykład Jorentę w ataku. Yy, to Ta drużyna, owszem, wtedy kiedy wszedł Messi, kiedy wszedł Villa w drugiej połowie, się pięknie rozpędza. Tylko, że oni się rozpędzają od tej 60 minuty. Ale to nie jest ten rytm meczowy, gdzie oni wychodzą i po 5 sześciu minutach już wiedzą, jak gra przeciwnik. Już myślą tylko o tym, kiedy strzelą drugiego gola, bo ten pierwszy to jest tylko kwestia czasu. I tak to wyglądało ze Espaniolem, tak to wyglądało z Sewillą, tak to wyglądało z Almerią. I tak to wyglądało przez ostatnie dwa miesiące naprawdę w Barcelonie. Bardzo dobrze, że zremisowali ten mecz z Bilbao. Bo y, teraz jest przerwa dwa tygodnie do meczu z Levante, No i czas jest też na tym, że, do, do, lepszy taki prysznic, zremisować się w Pucharze Króla 0-0 z Bilbao, niż przegrać na przykład jakiś mecz w Lidze y, w takich okolicznościach, w jakich Barcelona przegrała mecz z Herkulesem Alicante. Wtedy, kiedy Guardioli się też wydawało, że kogo by nie wypuścił, to to jak założy bordowo-granatową gran, bordowo koszulkę, to ten mecz wygra. Tak to nie działa yy, jeszcze w tej drużynie. No i pewnie nigdy działać yy, nie będzie. No. no to tyle o, o, o dzisiejszym ja meczu. Ja proponuję do sportów zimowych, <grym> bo aura taka jest za oknem, <grym> tak. że zwłaszcza, jest o czym mówić. Ja bym najpierw chciał powiedzieć o Justynie Kowalczyk. Widzieliście ten bieg słynny? Tak, tak. tak. W którym została zdyskwalifikowana? No, widziałem. oglądałem go na, na ten. Bo ten ja, prawdę, ja, prawdę mówiąc, ten ja prawdę mówiąc, w momencie jak był finisz i ona zrobiła ten manewr, i od razu powiedziałem, tak nie wolno. Oczywiście, ja też tak pomyślałem. Nie, nie, nie, To był I... ewidentny ruch. No, to, to nie jest ona zrobiła. Że, że nie wiem, niekoniecznie musiała zrobić to w sposób zamierzony. No, ale no. wjechała dziewczynie normalnie w wietor i Ale ewidentnie Ja nie wiem, o co ta w ogóle jest cała Znaczy, Ja nie wiem, Dwie pewnie wie więcej niż my i może tam a rządzi czy... mafia skandynawska i może żywo? rzeczywiście są problemy, a w tym przypadku no to nie, no, wyglądało... Oglądając, to, momencie, to, że... oglądając na żywo to, wtedy kiedy to była no tra tra transmisja to na żywo. i było ujęcie, które później nie było pokazywane na przykład w, w relacjach w polskiej telewizji, było pokazywane ujęcie z linii mety, mhm. gdzie widać, że ona nie wbiega przed tą amerykankę. Tak? Że ona je biegnie jakby swoim torem, ale, ale z ujęcia tego, które jest z boku, tam nie widać dokładnie tych torów, ale ewidentnie widać, że ona zabiega. No, no zmienia, nie, nie wchodzi nie, w jej tor jazdy, tak? I to no, nie ma o czym dyskutować. Ja rozumiem, że można się kłócić, ale też miałem. Ja, bo nie rozumiem, to teraz widać czy nie widać? Było czy nie było? to zależy gdzie. Właśnie to wygląda tak, że tam poszły jakieś specjalne taśmy, że to właśnie ujęcie w telewizji nie pokazuje w pełni tego, jak było naprawdę, i że tak naprawdę ona jej nie weszła w jej tor. No, no takie taśmy poszły z Polskiego Związku Narciarskiego. Ale, Natomiast... Boś... a czy, ale sędziowie oceniają e, bieg poprzez transmisję telewizyjną? Nie, no to sędziowie to siedzieli, podjęli decyzję na miejscu, tak? No właśnie, teraz no, a, jest pytanie, jak było naprawdę, czy, czy ona znaczy, biegła, po, czy Ja biegła? mogę Ci tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy bo oglądałem to, że, to na żywo, że, no. to natychmiast zanim ona dobiegła do... nie oglądałeś do me... na żywo, tylko oglądałeś w telewizji. Oglądałem na Eurosporcie, Chyba, gdzie się przekaz był z kamery, która była ustawiona w taki sposób, no tak. nie, nie, nie z tych kamer, które później pokazywała. No to Ci jest Polska samo. czy Polska? No tak, tak, tak. I wtedy, oglądając to w Eurosporcie na żywo, miałem, że zapaliła mi się lampa, halo, dyskwalifikacja. No tak te. tak. pomyślałem, oglądając to na żywo. I yy, nie byłem absolutnie zaskoczony tym, że zobaczyłem ją później na szóstym miejscu, a nie na trzecim. W ogóle nie miałem, miałem tak jak zawsze yy, stoję za nią murem i uważam, że to, że Biergen z tymi lekami to jest w ogóle jakiś pieprzony skandal. No i, prawda, i nie tak mam jakby. co do tego żadnych wątpliwości i można tutaj dopisywać różne historie na temat spisków, niespisków i w ogóle na temat bzdurnych przepisów to uważam, że tu akurat wtedy znaczy, nie będę oszukiwał sam siebie. Jeżeli ja pomyślałem, że powinna zostać no to później nie będę się podpierał argumentami Polskiego Związku Narciarskiego, bo, bo takie miałem do, ja Gdybym, że Wiesz, to jest podejrzewam taki problem, że no to, to, to nigdy nie stwierdzisz tak 100 do milimetra, one są w ruchu, czy ona je zabiegła, czy może był jeszcze centymetr luzu i nie zabiegła? No wyraźnie zmieniła tor jazdy i, i może nie zabiegła, bo tamta też gdzieś tam się przesunęła, bo widziała, że jej zabiega. No po prostu wiadomo, że na, na finiszu jest powiedziane, że takich rzeczy nie wolno robić po prostu. I koniec. Moim, no. moim zdaniem szkoda y, czasu y, y, i nerwów, żeby dyskusja. się szarpać o te kilka punktów w tej sytuacji, bo nie na tym powinna być skupiona w tej chwili y, Justyna, bo wiadomo, że Biergen jest mocna jak cholera i y, y, y, y, że będzie, będzie na, razie, na razie ten dystans między nimi jest minimalny, bo to jest raptem 230 tak, czy 260 punktów rankingowych, biorąc pod uwagę, że w Tour de można zebrać punktów, w którym nie startuje Biergen. Można zebrać punktów 800. No to wystarczy, że Justyna zbierze połowę tego i odrabia. A wiadomo, że w drugiej połowie sezonu po turdyski Justyna zawsze jest dużo mocniejsza, bo marzec, w marcu ona zazwyczaj zazwyczaj jest w szczytowej formie i, i, i na to jest szykowana. Mam, mam wrażenie, że to, tak jak mówisz, energia się marnuje zupełnie nie w tym kierunku. I Justyna sensu jest, też no. startuje, teraz mam wrażenie jest wściekło o te, o te leki, o to całą aferę, która się ciągnie. Teraz jeszcze jest nakręcona o, o, o dyskwalifikację. O I, wszy... I rytylny też głównie chodzi teraz do, do, do dziennikarzy i i, tak, i narzeka na, na FIS tak cały że czas. Albo że, to albo, ich, albo, że są zakwaterowani w Szwecji w drewnianych domkach, w których jest temperatura w nocy poniżej zera, albo opowiadają o tym, że serwismeni mają nie takie warunki do serwisu, jakie powinni mieć i mają za mało miejsca do tego, żeby narty rozłożyć, albo, albo, że ta została zyskwalifikowana. I tak w ogóle mam wrażenie, że nie, nie rozmawiamy o, o sporcie cały czas, tylko o tym... Yy, o tym, jak to cała Skandynawia walczy z Justyną. Może i walczy, no dobrze. Nie, no, no, no. ale tak, to też jest tak napędzane, po prostu w sposób trochę sztuczny. No, no, to no to powoduje, nie wiem, czy sztuczny, że... bo jak ja oglądam konferencje, bo to nie jest tak, że wychodzi to od dziennikarzy, e, polskich dziennikarzy sportowych, bo tylko wychodzi mówię to tutaj. Właśnie, ja mówię właśnie o tym, no to wychodzi od wiertelnego i wychodzi od trochę od Kowalczyk, no właśnie mówię w tym, sens, w tym znaczy, sensie. Znaczy ja podejrzewam, no. że rzeczywiście jakoś tam im puściły nerwy i teraz już jakby wszystko jest problemem, tak? tak i, no, no i... No właśnie, tak, to, to... Polega, no. I, I pewnie rzeczywiście, tak jak mówię, no, wiertelny wie więcej i pewnie jest tak, no rzeczywiście, jeśli... Znaczy to... na pewno nie wierzy się to znikąd. To... No tak, dokładnie. Natomiast, no tak jak mówisz, szkoda energii po prostu raczej trzeba... Nie wiem, że opowiadaniem tym przed kamerami tak wiele nie zdziała, tak? Bo... A, do tego, a do tego zaognianie konfliktu w ten sposób, pokazywanie tego, że wiesz, wsadzanie wszystkich Skandynawów do jednego worka w tej nie, nie, sytuacji, nie, no jest... Norwegów, Szwedów, Finów i opowiadanie, że wszyscy no są przeciwko. To jest nie, zachowanie. Też, też, no nie, ja po, też nazwał, nie powoduje, że ona, bo ona jest bardzo popularna w Skandynawii, tak? Nie, no tak, ona no jest świetną biegaczką. No, no, no i jest poza tak naprawdę, poza, są, ale biegacze potrafią tak. docenić. Poza konfliktem Biergen, to tam zresztą tych wszystkich zawodniczek, no nigdy też nie miała problemów. A teraz podejrzewam, dokładnie, ona stanie się. Był taki moment, tak mi się to skojarzyło z Tomaszem Golobem przez jakiś czas, no bo 10 lat temu myślę, kiedy on tam parę razy w kogoś wjechał, były jakieś tam tak, problemy tak, na torze tak, tak, i był tak. bardzo nielubiany generalnie, no i to na pewno nie pomaga, bo zaczę, zaczęli, no wiadomo, hmm. narty to biegowe to trochę nie, nie ten poziom chociażby niebezpieczeństwa bo tam był taki problem, że, że w Goloba no niemalże zaczęli polować, co po niektórzy. Natomiast, no wiadomo, no, no jak wiesz, się, to jest, to jest jak wiesz tak, że nie wygrasz, że... to wystarczy, że go trącisz, tak? No. Dokładnie, ale to jest zawsze tak, że przecież ci ludzie, to jest zamknięta grupa, oni jeżdżą, cały rok niemalże tak, e, po świecie, wszędzie tak, się spotykają tak, i jakoś tam spędzają czas ze sobą no i wiadomo, że zawsze milej oni, oni na, tam na torze, czy żużlowym czy na tym biegowym rewalizują między sobą ale później po no... zawsze jest milej takim Schmidtem niż takim Hałanem no, a... Pyszałkiem a do, a do tego To mi się pomyliło bardzo elegancko tak, no ale weźmy pod uwagę jeszcze to, że w biegach narciarskich 70% stawki to są zawodniczki ze Skandynawii. No dodatkowo. Więc, jeszcze, więc wytaczanie wojny 70% stawki nie tak średnio się opłaca generalnie. No, bo za chwilę sami będą chcieli jak... do innego domku, po to, żeby tylko nie siedzieć no, z nimi. Mi jednym... Mieszka 4 miliony ludzi, a zarejestrowanych 3 miliony biegaczy. No. Tak, także czasem. myślę, że no, trzeba jakoś tam jednak yy, znaczy, załagodzić ten spór, bo to na znaczy, pewno ma? niczego dobrego nie przyniesie. Już jasne, nie. jasne, że najfajniej by było, jakby poszła w otwarty konflikt i yy, na koniec okazało się, że wszystko wygrywa, yy, prawda, od Trudecki do samego końca i potem pokazuje im słynny gest zwany na świecie gestem Kozakiewicza. może też taki naj, najfajniejszy. Bo, tak. A ja to lubię takich sportowców akurat tak? yy, czasem no ale, ale generalnie wiem, ale że czasem. ale wiem, że może się to równie dobrze skończyć tak, że niczego w tym sezonie nie wygra e, po prostu znaczy, a ja, jeszcze, ja, a jeszcze ja, jakby... ja bym nie przesadzał, że niczego nie wygra bo, bo nazywaniem tego, że niczego nie wygra a będzie druga za Wiergen, to znaczy dla, dla zawodniczki która tak, ma trzy złote, złote medale olimpijskie i kryształowe kule, dwie czy trzy z rzędu? Ja, tak? ja, myślę, jest, ja myślę, że to jest. Zajęcie, zajęcie drugiego miejsca dla Kowalczyk to jest porażka. Takie rozumowanie nie jest najlepsze. No no nie, to, że wiesz, to, że nie, to, że nie. nie Drugie miejsce, drugi miejsce jest. Ale pan, panie Erneście, no to. W tym wypadku tak. drugie miejsce jest takim samym miejscem, jak dziesiąte. Nie? Jak mówią Amerykanie. To dru, tak. Drugi to jest pierwszy przegrany. Tak. syndrom mistrzostw <grym> świata w Argentynie, 78 rok. Z drugiego miejsca to się może Maciuszek cieszyć Nie wiem, że albo staszulone. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to pomijając wszystko, no to jakby sukcesy też się biorą z tego, jak coś się robi z przyjemnością, tak? Justyna podejrzewam, lubi to biegać, co robi, biegać e, i, i jeździć po świecie, a jak ma jeździć Ale po świecie w atmosferze takiej, że wszyscy będą na nią... Na tym co mówisz, to jest bardzo ciekawe, bo ona e, po poprzednim sezonie, jak trenowała latem, to ona się na przykład bardzo poważnie zastanawiała już nad kariery. Ale to kariery. każdy zawodowy sportowiec ma takie moment latach, po, po, na trening, bo że, że w momencie jak trenuje, mało tego... Ale chodzi tury... o to, że w tym momencie może faktycznie... Się... Przestała odczuwać w tym przyjemność. Nie no to, no sorry, no Ernest, no to jest tak, że jak kończysz maraton, to zazwyczaj mówisz sobie nigdy więcej, tak? A po dwóch. Tak, jak dnia... masz kaca i mówisz już nigdy więcej, ja się nie będę pisał. Tak? Nie, tak nie powiedziałem. A potem. A potem, a potem przytoczyłeś mu dyscyplinę? dyscyplinę a masz, portu a masz dobrze zna, tak? Nie, nie, nie, a, bo a masz jest... za sobą 15 lat treningu. <głos> ale ale było więcej. Było jeszcze wiele innych dyscyplin, w których, których. No z tak, ale niewyczerpująco i... Ale jak przypomnij tak tak nie nie przypom przypom sobie konferencję dobrze. prasową po ostatnim Turdeski, to Justyna po tym jak odebrała tam yy, odebrała nagrodę za zwycięstwo w Turdeski po tym podbiegu z Petrą Majdicz, którą łyknęła niczym lokomotywa, powiedziała to jest mój ostatni start w Turdeski w życiu. Nigdy więcej nie dam się nikomu na to namówić. Po czym co cało, cały jest ten sezon przygotowania do niego budowała w ten sposób, że Turdeski jest, jest Początkiem szczytu jej formy. Nie na no tak, caszu. no to jest taktyka. Zapominasz o tym, że cię wszystko boli, że później przez 4 dni leżysz i nie, nie jesteś się w stanie ruszyć, bo tak to turdyski wygląda, tak, że śpi się po 2-3-4 godziny, jeździ się samochodem od miejsca do miejsca, nie ma dobrze czasu na to, żeby, żeby, żeby zrobić serwis, a później musisz podbiec pod stok, z którego ledwo, ledwo kto pod... Ja akurat z tej góry jechałem na nartach, także ludzie się boją z niej zjeżdżać, a tutaj trzeba na nią podbiec. No i to jest... Podbieganie jest bezpieczniejsze, bo jest trochę wolniej się. No. Zdecydowanie wolniej. Chciałbym ja zobaczyć, jak się, jak się tam próbujemy podbiec w, w, w, trochę wolniej <śmiech> nawet podjechać czym, czymkolwiek nawet motocyklem myślę, że miałbym problem Nie, no, ale mówię, mówię o tym, co przed chwilą po, powiedział Ci no. No, to, to, jest, to jest kwestia tego, że oni jakby, jakby zatracają tą przyjemność w ogóle samego jeżdżenia i, i wygrywania a zaczyna się konflikt który tak naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi no, no dokładnie właśnie, właśnie na tym to polega no, to, to jest tak, także mam, mam nadzieję, że oni jakoś tam się wcześniej czy później ogarną, ogarną, trochę uspokoją. No. A druga dyscyplina zimowa, w której święcimy, sukcesy niewiarygodne ostatnio. No niewiarygodne, bo mieliśmy 30, no, no, no. znaczy, w dziesiątce. Znaczy w ogóle uważam, że, że Walter Hofer wyłącznie kiedy weszły ten nowe, nowy sposób sędziowania, który Grzegorz, który koment, pisał w komentarzach zauważył, że rzeczywiście zdecydowanie poprawiła się dynamika odbyw, no tak, odbywającej się trzeba czekać aż ten nie trzeba czas czekać. czekać. zauważyłem, że tak czy inaczej przy żadnej dyscyplinie sportu tak dobrze mi się w południe nie drzemie tak? No jeszcze Formuła jeden, Bo tak, tam tak, po prostu ryk silników po prostu wprowadza mnie w taki stan, że nie ma opcji, żebym... Jeżeli, jeżeli Kubica na starcie 5, nie jest pierwszej. 10 pierwszy... minut drzemki musi być. Jak Kubica Szerzbą nie jest w pierwszej czwórce na starcie, to nie ma opcji, żebym do 20 okrążenia wytrzymał. Zawsze kim inne, ale tak około 50 się budzę. Tak, tak, tak. tak, tak ale takie, tam i takie, tak się takie... w międzyczasie niewiele dzieje. Z reguły. 5-10 minut bardzo To tak. są natomiast, tak zwane sporty niedzielne. Tak, no, skoki dardziarskie zdecydowanie, natomiast tak, to rzeczywiście poprawia dynamikę tej, oglądania tej, tej, tego. Trochę, natomiast... trochę niszczy jakby jasność przekazu. Tak, tak? to jest tak, że nie, nie wiadomo za bardzo. Ten, co stoi na dole nie no wie Teraz Morgan teraz chyba tak wygrał konkurs z Małyszem, którym oddał dwa krótsze skoki w ogóle. tak. tak. tak. No a do tego, a do tego małyż z 17 pozycji między innymi dzięki, dzięki temu przeskoczył na pozycję drugą. Ale to, dlaczego ten konkurs nie został mimo wszystko przerwany w momencie, kiedy w pierwszej serii, kiedy powinien zostać przerwany i dlaczego czołówka skakała w takich warunkach, w jakich skakała, to myślę, że co niektórzy łącznie z tym hoferem, co sobie właśnie wie, że razem z systemem sędziowania wyłączył sobie guzik pod tytułem halo, halo, coś się dzieje, nie tak należałoby, mhm. jednak jest to narzędzie w postaci przerywania konkursu. Bo czasami, jak ktoś spadnie 25 metrów krócej niż cała reszta, to mimo tego, że warunki ma na plus albo na minus, wyświetli mu się te, te, te, te, te tam jego współczynniki, to nie jest tego w stanie odrobić w drugiej serii. I gdyby, gdyby Małysz leciał w normalnych warunkach w pierwszej serii, to był w stanie pokonać Morgensterna, bo był od niego w tym dniu ewidentnie lepszy o te 2-3 metry spokojnie byłby w stanie skoczyć hmm. dalej. A jemu wystarczyło pół metra, żeby, żeby wygrać w Engelbergu. Dlatego miałem duże nadzieje na to, że, że to się jakoś tak... Ja to po prostu chodzi o to, że telewizja musi mieć relację odtąd dotąd. Oczywiście, że tak. No, no, ja się nie dziwię. No, nie można przecież w nieskończoność opatrzeć, jak śnieg pada. No. Zabiec, zabiec, ja, zabiec... ja na przykład siedząc w domu <śmiech> lubię patrzeć, jak za oknem pada śnieg. No. ciepło w <śmiech> domu. No tak, to nie nadawałbyś się na serwis na Justyny Kowal. No tak. Nie no mam i... takiej ambicji. Także znaczy... zresztą, że przed turniejem starek Skoczni jakoś tak się tak się cieplej zrobił. No, no tak, bo hula, bo aura, aura zimna. tak, bo hula Tak, bo hula nie zrobił Matei, czyli spadł zaledwie z... Mateja. Roberto Matejko jest drugim trenerem. No tak, tak, ale nie zrobił Matei, czyli, czyli nie spadł z czwartej pozycji na 89, <śmiech> tylko spadł z czwartej na 9 czy tam na ósmą, tak? a Stoch y, też oddał dwa równe, może nie za długie ale za to dwa skoki, które dały mu też miejsce w dziesiątce więc trzech Polaków w dziesiątce ja nie, Tylko... pamię ja nie pamiętam ja też nie, ale Wiesz, co ciekawe, mogli... Kiedy byśmy mieli skoczków w ogóle, którzy nie, nie, dawali radę. No. Nie, nie, nie było, w dziesiątce? Było, ja było, nie to pamiętam. To Była w interkontynentalnym, albo na, na, na Uniwersjadzie. Albo w Manchurii w 1905. w <grym> 1905. <grym> Natomiast jedno, jedno Na Uniwersjadzie, jak, tak? jak Mateja jeszcze studiował gdzieś tam. Mam postulat, mam postulat do telewizorów. W sensie do tych z telewizji, co robią ten konkurs w Engelbergu Pokazywanie skoczków od dupy strony, czyli z tyłu, jak Kamera jest umieszczona na progu nie ma najmniejszego sensu, proszę panów. Dlatego, że nie ma. Nie, nie wiem, czy widzieliście, jak w Engelbergu pokazują od zawsze. Nie, nie Kamera jest u góry skoczni, więc widzisz. No tak. Widzisz skoczka, który leci Leci, leci, gdzieś spada. Spada? Nie jesteś w stanie określić, w jakim miejscu skocznie on spada. Gdyby nie to, że domalowują ci tą niebieską kreskę, no tak, no tak. to masz jakie takie pojęcie, że czy spadł to na płaskie, jest czy nie na połowę? Tak, nie ma ujęć z boku w Engelbergu. Ogląda się tylko z, z góry. Z góry tak. Świetny pomysł. Jeszcze był taki konkurs w Engelbergu 6 lat temu, kiedy to y, mgła była na poziomie buli. Była chmura. Więc <głos> zabawnicy dojeżdżali, zbiegali, dojeżdżali tam, tam, tam. odbijali się na progu, po czym zginęli w chmurze, a później widziałeś noty. <głosy> I pozycje. O, to mi się podoba takie konkursy. Ja mógłbym relację live robić takiego. No, no, no, terapii, no, ja jeden, same noty no. bym stukiwał tylko i na jedno wychodzi. Ja pamiętam kiedyś. Jest komentarz. Jak najbardziej podoba się zawsze ocenianie długości skoków przez komentatorów. To jest tak, że jak zawodnik odda skok... Mają rozrzut lub minus 10 z tak, tak naprawdę zanim wyhamuje, to już te, no, ta długość, odległość się pojawia. No ale nie, nie, trzeba powiedzieć, skoczył około tego metra. Lub dalej. Znaczy, Potem jest, się okazuje, jest, że jest... Jest, koment jest komentator w, w Eurosporcie, Marek Rudkiewicz Rudziński. Rudzi, twór, Rudziński, tak. Czy to na to sam który raz, się rzadko myli, a dwa, jest na tyle ogarnięty i na tyle zna tą dyscyplinę sportu, że mm, nawet przy tych współczynnikach nowo wprowadzonych jest w stanie, zanim komputer to policzy, przelicza tak notę, że mniej więcej jest w stanie trafić, które miejsce zawodnik zajmie, znając, znając ten współczynnik wyjściowy. Ostatnio no, no naprawdę mylił się o Jeden punkt, o jeden, o, dwie, o dwa punkty w tym przeliczeniu. No Niewiarygodne. Niewiarygodne. Nie Naprawdę sz, szacunek. Przypomniał mi się a propos kamery, kiedyś był jakiś taki turniej siatkarski w jakimś dziwnym kraju, już nie pamiętam gdzie, i tam też postanowili kamery ustawić, jakby. Oh. Nie z boku, tylko za. Za, za linią końcową. Dzisiaj na klubowych mistrzostwach świata. No to chyba właśnie tak. to były klubowe Wdocha, mistrzostwa dzisiaj, świata... dzisiaj pokazywali ci połowę wymian za. Teoretycznie z za krótszego boku boiska, czyli z zza tej. No tak, z linii serwisowej. Zza linii serwisowej. Tak co co jest... fatalnie, nic nie widać. Dokładnie. W ogóle nie wiadomo, a, co się dzieje a na kamera boisku. Jest, a, do, a kamera jest tak mniej więcej na poziomie kolan y, zawodników, i, i, a góra, góra tego obrazu jest na, na wysokości taśmy. więc w ogóle... Ale może obrazek był ładny. No jak ktoś lubi oglądać męskie łyżki, to... to... <laughs> czasy life <score> włączy, żeby <laughs> wiedzieć, jak jest wynik. Bo, bo Wiesz, no, z tej obrazka nic nie widać. Tu się kłócą dwie prawdy. Prawda operatora, kamery... No, prawda i... czasu i prawda gra. <laughs> Tu się co więcej prawdkusi. Tak, tak. Ja zaczęłem się zacząłem się, się obawiać, tylko co będą nam pokazywać w 2022 roku na Mistrzostwach Światach w Katarze, w piłce nożnej w, tej, w o, tym samym właśnie, w tym kraju, tak. Tak. Co będziemy oglądać. Myślę, to, że każdy piłkarz będzie miał kamerę na głowie i tak będziemy mecz oglądać. No to bardzo I, dobry jest pomysł. Bardzo na, fajne to, kamery są takie małe. No. Y, ciężko piwce piwce będzie 8 kamer. Ciężko się z, z tak zwanej dynki gole strzela, mając mając kamery na czole. Będą mieli hełmy. No to będzie, nie, to będzie zupełnie malutko, taki mały chip. chip, no, chip musi chip. mieć pełną matrycę, no wszystko. Także no, nie popisali się ty, tam. Nie, nie no, wtedy w Katarze to już myślę, że telewizja 3D full. Będziesz no, tak siedział, tak, na, tak. Drama, Będziesz siedział ogóle, na środku boiska i widział trauma, jak środ... wokół znaczy, Ciebie. Co, co, telewizja, co, telewizja 3D jest... Widzieliście mecz piłkarski w telewizorze? Ostatnio w jakimś Tragedia, tragedia. Zresztą Barcelony widziałem w 3D moment. Wie, no fakt, że ja no kiepsko w widzę w 3D tak, tak no <śmiech> dobra a, a, ale Zuza mówiła, że coś jest fatalnie ja widzę znakomicie w 3D, bo na Avatarzy widziałem wszystko i mi się nawet bardzo podobało ja widzę wszystko na niebiesko, ale to jest niezły natomiast no naprawdę to tragedia jakaś totalna ja mówię o takim prawdziwym 3D że ty będziesz sobie siedział i będziesz tak. się czuł jakbyś był na środku boiska i wokół ciebie Jej, Fatalnie. ale ja, bo ja bo nie chcę bo no, być no, na nie. środku się boiska ale dlaczego? Nie, no to, ja A to miał... możesz siedzieć na polu karnym na przykład no, nie, no najlepiej jednak się ja z trybą no, no właśnie, tak, Z, z, z ci, wysokości, ja... trochę, trochę ponad poprzeczką yy, na środkowej tobie, linii tobie każdy Nie wiem jak z naszymi słuchaczami jest, ale na pewno wielu miał jakąś taką sytuację, że znaleźli się nagle w czasie... Na w środku no, czy, boiska? Nie, na linii, przy linii chociażby i nagle okazuje się, że nie widać nic kompletnie. Znaczy, ja, ja, przyjemnie nie widać inaczej. No. inaczej tak. Czy można się skupić na e, obrzucaniu obelgami najbliższego zawodnika <laughs> drużyny, której się nie niespokoi tak, tak, tak. i na pewno nie, nie, nie pogorszyć to te odbioru widowiska. Tak, tak. Wręcz ale... dodać wielu nowych, ciekawych emocji. No, może, to nie tak. nie, nie to może być, to być tak że twoja stara, no. nawet woda na herbatę <laughs> przypala, tak. Nie może być tak źle, bo przecież wszyscy trenerzy na świecie oglądają mecze swoich drużyn tylko z tej pozycji. Więc... Bo muszą mieć kontakt z zawodnikami. No, no, chy chyba, że jest się tak, Murinio, traf... to no, wtedy zawsze się ma jednego piłkarza, bo on to znowu. Zrobił. Albo Lecha Poznań też się no. siedzi trochę wyżej. Nie wiem, czy wiecie, no, ale to ile ale... siedzi się metr wyżej, ale no, ak akurat z ławki, z ławki Lecha Poznań nie widać nic. No to, właśnie, to ale, ale, ale panie powodę. redaktorze, nie powie mi pan, że na przykład gdzieś ze środka tej trybuny honorowej nie widać lepiej tego, co się dzieje na boisko, niż z pozycji no jest a taki może trener, który zawsze To pysał, może, po... może właśnie. Sam o, Poczekajcie, właśnie, poczekajcie, no może znaleźliśmy wreszcie odpowiedź na no to pytanie, dlaczego czasami trenerzy Nie reagują na jakieś błędy taktyczne swojej drużyny. Bo ich nie widzą. Bo ich nie widzą, widać tylko tak. z trybun. A on nie widzi, że znaczy, pół, pół znaczy, co, to jest, jest ja, proste. Ja myślę, Stoi że dwóch ciołków przed zasadzie. tą sytuacją ja i nie widzi, że bo mu zasłaniają. w zasadzie, że oni jednak całe życie się tym zajmują. i Nie i wszyscy. Nie się... wszyscy. <laughs> Zajmują się tym długi czas, to jest ich zawód i oni jednak widzą trochę więcej, mimo wszystko z tej pozycji, niż ci, którzy siedzą trochę wyżej. Oni widzą i... trochę więcej o, niż ci, je, którzy widzą trochę mniej. Tak. Je, jest tak, oczywiście, i w wypadku trenerów, którzy byli piłkarzami i, i jakoś im to wychodzi. Przychodzi mi do głowy, nie wiem, Mancini, przychodzi mi do głowy No, to pomysł na, na, na tle to, to, ostatnich występów City. No nie, no ale to jest człowiek, który kreował grę sam dorigenoa i miał jakiś wpływ na nią. Tak. Bo Jednak... To będę dostał dynki chyba od właśnie Maćka Szczesnego kiedyś. Tak, bo prawie, prawie tak dostał w każdym tak, razie. Tak, no, Ancelotti i taki trener albo taki trener Guardiola to są ludzie, którzy kreowali grę swoich zespołów i mieli widzieli różne rzeczy, będąc na murawie. Więc oni mają odbiór tego, stojąc za linią. Mało tego, oni trenują ze swoimi piłkarzami nadal, tak? Więc mówią im, co mają robić, biegając z nimi po boisku. To nie są trenerzy typu, typu Mourinho, który po, tym, grał po, tam gdzieś po, po, tym, po ligach. Nie? że taki jakiś rozgrywający, który jest na boisku, też ma jednak widok boiska właśnie ze środka boiska. Nie ma tego w telewizorze i nie gra w Fifa, że widzi swoich zawodników z góry. Z góry <śmiech> rozstawionych. <śmiech> każdy, tylko... ka każdy, każdy, kto kiedykolwiek grał w piłkę na normalnym boisku, to po prostu wie, jak widać. No i wie, że to po prostu Tak, no i, no, i, no i niektórzy sobie z tym radzą lepiej, nie gorzej. No to przywołałeś przykład sama Allardyce'a. Niedawno został zwolniony z kolejnego klubu, a pierwszą połowę zawsze musiał obejrzeć z trybun po to, żeby, żeby wyciągnąć wnioski co do gry swojego zespołu i ewentualnie tam poprzesuwać ich ustawienia. Ale Alex niezły. nigdy na przykład nie musiał tego robić. Nie. No. Że, że musiał... Sa, SAF tak zwany, ser Alex. To, to, to, to, to, to po prostu no. zawsze musiał <śmiech> żyć gumę. Tak, a żeby było ciekawi, to ostatnio w meczu kolejnym Realu Madryt trener Special Five też wezwał tym razem zawodnika, który się nazywa Morata. I też kurizalne ja nie wiem, dlaczego on się nie może porozumiewać ze swoimi zawodnikami normalnie, tak jak wszyscy. Czy krzykną, coś pokażą na rękach, Mourinho pod, podszedł do Moraty, wysłał go, Morata obiegł boisko, pobiegł do Casillasa i musiał w meczu z Sevillą Morata komunikować się z Casillasem, mówiąc mu, przykładając mu obie ręce do ucha, mówił mu coś do ucho, wygląda to jak kompletna błazenada. Yy, nie wiem. No bo to jest Błazen, no. no znaczy, yy, znaczy, kom, jego, jego, jego nie, nie wiem czy widzieliście, co wykonał po meczu z Sewillą, przynosząc na konferencję prasową kartkę, na której wymienił trzy, znaczy nie on. No tak, tak, tak. Nikt w klubie teraz, jest w ogóle dyskusja ja w Realu chciałem coś powiedzieć w tym momencie bo tak sobie pomyślałem, że a dlaczego nie może być tak, żeby piłkarze nie mieli e, słuchawek w uszach i nie mogli się kontaktować? No, może, może tak być znaczy, znaczy na, to na zupełnie się przepisów mieć... nie może być znaczy, na razie. No, ale właśnie zupełnie by to zmieniło y, tak jest na przykład obraz... w NFL tak? dokładnie, że tam, paru, no, tam głównie kłopotek no tak, tak, no tak. bo w tym momencie no. likwidujesz ten element przypadkowości, że, y, że trener nie może się z danym piłkarzem porozumieć że nie zauważy piłkarz, co mu znaczy, trener co? chce powiedzieć ja stawiam taką śmiałą tę że 95% piłkarzy na świecie Gdy nie jest nie stanie ktoś e, tak. w trakcie meczu coś gadał do ucha to by wyjął tą słucham, wyjał... tak, to. tak, myślę poza tym e, weź, weź pod uwagę zwłaszcza jeżeli byłby ten Jednak... trener taki jak Polonibia to że drugie słowo mówi do chuja pana. Znaczy tak ma z bie... Ale to bardzo ciekawe, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten... ten miał taki pulpit z 11 przyciskami tak. i sprowadza I... się to de facto do PlayStation. Biegni tak. w lewo, tak. podaj, teraz ty. Tak. Casillas przeszł się dwa metry w prawo. Nie, to, był, to, byłby, tak, dramat, to byłby dramat. I... Natomiast, natomiast nie wiem, czy właśnie wracając do tego, co zrobił, na konferencję prasową po meczu z Sevillą Jose Mourinho przyniósł kartkę, na której były wypisane wszystkie błędy sędziego w meczu. Popełnione. Powiedział, że ma tutaj kartkę, na której są, jest 13, ale jej, ale, ale jej nie pokaże, dlatego że zostałby ukarany przez federację. Powinien mi się czarnoznaczka niczego. Dokładnie. <laughs> e, nawet prasa związana z klubem, mianowicie felietoniści ASA Madryckiego, powiedzieli, że takiej żenady to w historii tego klubu. Jeszcze nie było i że mało tego, nikt w klubie, dzisiejszą prasę czytałem hiszpańską. Nikt w klubie nie chce się przyznać, kto te notatki zrobił, I kto, bo robi to i ktoś To je kto jest na, na firmowym papierze zrobiona notatka, minuta po minucie wszystkie błędy sędziego zostały nie, wypisane. No to... Mam też jeszcze jedno pytanie: od kiedy to Real Madryt zajmuje się sędziowaniem spotkań piłkarskich? Ja myślałem, że do tego są, do tego są, są sędziowie i komisja. Ponieważ nie ujawnił, te, czy Realu, znaczy, dyskusja, to strona Realu ujawniła zawartość tego. Na ten temat, dyskusja na ten temat uważam za absolutnie bezcelową, ponieważ to, że Mourinho jest błaznem wiadomo od lat. No, trener Walencji powiedział o nim, że nie jest błaznem, tylko, że jest płaczkiem dzisiaj, no, no, po, po i, tym i, zachowaniu. Ja bym miał wszystko powiedział No, błaznym, to jest takie jego tak, budowanie od zawsze. Cel, tak no tak. Znaczy, a prezes Sewilli, z i Del Nido powiedział, że jest to... Jest to, że jest to wygrywa, że, znowu strzela pięć bramek, elegancko się to... W... I tak dalej, i tak dalej, To jest jakaś taka... Elegancko się, to wpisuje, elegancko się to wpisuje w historię tworzenia nacisków na, na sędziów w wykonaniu Realu Madrid w całej historii, no nie, no tak? Tak, ok, tak, tak ok, powiedział tak. o no tym Delhi. No, e, tak, to też forma presji, kręcisz cały czas. Sprawdzałem, ile już nagraliśmy pod no bo... naj, najbardziej hałaśliwe krzesło w, tak, no w no ale mam, mamy, nowy, mamy nowy sprzęt i muszę kontrolować, co się dzieje. Tak. Ale wystarczyło. Jedynie nie, bo, bo, uważam, bo uważam, że jeżeli, że jeżeli, da, jeżeli daje, się, daje się trenerowi, trenerowi Barcelony w, w ubiegłym sezonie karę wysoką, dosyć finansową za to, że podobno powiedział coś do sędziego, czego nie powiedział i, i mało tego są dowody na to, że tego nie powiedział, to takie zachowanie? Tak, to, bo, a, że, a, powiem, a, że dowód na to, że, nie, się, na to, że czegoś dowody, się nie powiedziało, tak, tak, jest, nie, bo by jest karkołomna czy, czy te dowody na to, że się nie powiedział? No, tego bardzo, czego nie powiedział są, są spisane na, na kartce? Są, no, są, są, są, są, są na taśmie. Na papierze firmą. Na taśmie jest to, czego nie powiedział. Na taśmie magnetofonowej. Na taśmie tak telerecordingu. wyraźnie no, słychać to, czego nie powiedział. Bardzo niewyraźnie słychać to, co powiedział wyraźnie słychać, że nie powiedział, to co? To, to, co twierdził sędzia, że usłyszał. Tak, no. bo ja, ja, trzeba odsunąć to, co się nie poli, od tego, co się poli, bo no, bo jak ja zapali, się to co się nie poli, poli się od tego, co się poli, to, się, spoli, no. to co się nie poli, to co się poli. No. To, to uważam, że ta sama komisja powinna się zająć taką kartką, którą ktoś przynosi Dobrze, na komisję. Dajmy pokój. Nie, to nie są pierdoły. Się, tak. Nie, to nie są pierdoły, bo to jest wywieranie. W takiej historii, nie, bo to jest wywieranie nacisku na sędziego. Co zrobi następny sędzia meczu Hetafa? Ja proponuję, że ja proponuję mimo wszystko, żeby redaktor Zawada nie tracił swojej cennej energii na ten temat. Nie tracę, dlatego, dlatego, że trener... Się dlatego, że trener... Ja dlatego, że trener to teraz zyskuje. Bo trener teraz trener On się trener, pełni. Zobacz, się bo, I go przestało bo trener, trener Mourinho skończył już kiedyś karierę jednemu sędziemu. Będzie się nazywał Anders Friski. Chciałem to za każdym razem przypominać. Jeżeli ktoś wyciąga takiego królika z kapelusza w postaci kartki i... i y, i, i robi tego typu rzeczy to po prostu powinien być karany odsunięciem od kolejnych spotkań niech sobie na Playstation gra, niech nie trenuje drużyny piłkarskie. królika z kapelusza w postaci kartki na który jest dowód na to, że Gwadziela nie powiedział no i, teraz... i teraz pytamy słuchaczy jak by mogło to wyglądać dobrze, nie mamy laptopów A do takie origany. Kartka kartka kart, kart, kart, kart z or origany, taki królik. Dobra, a co z krzakiem? No, teraz tak, porozmawiamy nie. o krzaku. Nie, bo Dostał kataru. Dostał kataru, dostał kaszlu, dostał karu, kataru. Bo, bo wydaje mi się, że wszystkie... Twój się wsz... trochę przesterowuje. Tak, wszystkie tak, krzaki dobrawa. Mourinho w porównaniu z krzakiem to jest małe piło. I królik. No nie, bo tutaj, bo tu mówimy o tym, co robi pracownik klubu, a tutaj yy, no, no, a co prezes. prezes co, a tu robi prezes jest pracownikiem. A tutaj robi prezes, który w ogóle zachowuje się w sposób co najmniej dziwny, no bo to jest no, krótka piłka. No powoływanie się na decyzję z 2003 roku to jest absurdalne to po, po pierwsze, bo sytuacja finansowa klubu y, zmieniła się od tamtej pory w sposób radykalny. Między innymi ten, że wtedy klub wart był około y, pół miliarda dolarów, a zadłużenie klubu wynosiło... Dobrze, ale to mówimy o tym, że de decyzja była taka, żeby mieć sponsora. Tak, tak? w 2003 roku podjęta została przez y, Socios Compromisarios, czyli so, tych członków klubu, którzy mają prawo y, podejmowania decyzji strategicznej dla przyszłości klubu, decyzja, że wprowadzone zostaną na warunkach y, korzystych dla klubu reklamy, kiedyś. Na koszulkach. Na I, wtedy, I wtedy się UNICEF pojawił. I wtedy, znaczy UNICEF pojawił się Wcześniej, później, w, później. No ale, później ale na, na, na, podstawie na tej samej, ale jako ale... reklama wizerunkowa, no. do, do której klub dopłaca de facto. Ale, ale de facto chodziło tak naprawdę o przyzwyczajanie kibiców do tego, że coś nam jest napisane na tych koszulkach. I tak i nie, bo, y, bo, y, bo to nie są, bo to nie jest decyzja ta sama. I de facto w tej chwili powinno być rozpisane referendum, tak jak powie, obiecał to Rosel, który kampania była nie tak dawno, bo pół roku temu skończyła się kampania prezydencka przed wyborami w klubie. W kampanii nie było ani słowa na temat reklam, żeby było ciekawiej. Nikt w ogóle nie podejmował takiego tematu. I przypuszczam, że gdyby Rosel powiedział wtedy w kampanii, że wprowadzi reklamy na koszulkach, to obawiam się, że miałby poważne problemy z wygraniem tych wyborów. To raz. Dwa obiecał w kampanii rzecz taką, że wszystkie decyzje wiążące i decyzje dotyczące strategii prowadzenia klubu w dalszym ciągu, tudzież finansów, będą podejmowane przez referendum wszystkich socjo. Czyli w tej chwili uprawnionych jest 100, czy, czy 109 jest... tysięcy członków klubu. Ale czy to nie jest tak, że... Że przeszedłam do, do wyborów politycznych, to jest dokładnie to samo, że wszyscy wiedzą, że będą obniżać podatki, eee. a pierwszego stycznia mamy podwyższenie eee. podatku. Tak, tylko że, tylko, że różnica. Tylko, że różnica jest ta można się tego tylko, no tak, tylko różnica jest taka, że do wyborów y, y, idziesz, a tutaj nie, y, ci ludzie, którzy głosują, zostali tego prawa pozbawieni. To znaczy. Nie no, prawo wyboru prezesa nie Nie, prawo zostaje. wyboru prezesa nie, ale zostali pozbawieni prawa oddania głosu w kwestiach wiążących w referendum, co zostało w wyborach, yy, mało tego, za to, że idziesz na wybory w Polsce, nie płacisz. Tutaj, żeby mieć prawo głosu, płacisz co roku 155 euro. Moje pytanie jest w takim układzie, jaka jest różnica między człowiekiem, który ogląda mecze i nic za to nie płaci, bo ma yy, to w telewizji, a człowiekiem, który rocznie płaci od nie wiem, kilkudziesięciu lat 155 euro yy, składki, tylko po to, żeby mieć wpływ na decyzję, yy, na decyzję klubu. Że, nie, ten, to... że ten drugi może łatwiej kupić nie, no, bilet to... na mecz i że ma taką plastikową karteczkę, którą się może pochwalić. Jest, znaczy, i jest, na której może jest... wziąć autograf Eto. To, to jest tak, tak, tak, tak, to tak, tak. Tak. Tak. Znaczy, to, jest no, ale, cena, no, trochę. to jest cena tego systemu to jest cena tego systemu no, wybierasz człowieka, który obiecuje pewne rzeczy albo o pewnych rzeczy nie mówi a, a potem nie. podejmuje zupełnie inne decyzje no i teraz jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że musisz czekać do następnych wyborów żeby z tego go rozliczyć no, a ta, jest, to, jest to, jakaś, bo... nie ma jakiejś innej, innej metody staro, starodawnej, znanej jakiejś defenestracji czy, hmm. czy czegoś nie, takiego idy <laughs> tak. nie, bo, bo w sondażach po... albo jakiego brutusa <laughs> nie, bo, bo w sądaniu... W poparcie generalnie dla tej decyzji jest takie, w granicach jest 52 do 48, 54 do 46. No, ale co na, pod... rzecz na rzecz decyzji. Na rzecz decyzji, tak. Ponieważ o, decyzja... upadek. No nie upadek, dlatego, że to, nie, co, to, co, to, to co się tak. przetoczyło przez prasę hiszpańską, czyli kampania przeciwko laporcie, przeciwko długom, których, których narobił, wytaczanie mu procesu, do którego nie doszło, dlatego, że de facto nie ma no, na to żadnych... redaktor zawada właściwie, co tu gada no, demokracja Cię tutaj... Znaczy demokracja demokracją. E, ja, bym, ja, bym ja, ja bym tą decyzję przyjął, gdyby, gdyby była ja zgodna... Ja też lubię taką gdyby demokrację, była, zgodna, po mojej myśli. gdyby była zgodna. Sprawiedliwość sprawiedliwością, startu... a racja musi być po naszej stronie. Masz grana Gdyby to było zgodne ze statutem klubu i, gdyby, i gdybym zobaczył rzeczywiście wyniki referendum, w których 52% członków klubu zadecydowało za przyjęciem reklam na koszulkach, to w ogóle bym z tym nie dyskutował. Ale w momencie, kiedy tryb jest taki jest niezgodny ze statutem klubu, to ja po prostu mówię serdeczne, raczej kurwa nie. Ale co z tym zrobisz teraz? Co? Rzucisz kartą socją nie, nie, kanał? Nie, nie rzucę, bo odbiorę sobie w ogóle jakąkolwiek możliwość wykonania ruchu pod tytułem, nie wiem, chociażby... Z... Głosowanie przeciwko Rosjowi w nie następnych no, mogę, wyborach. Mogę zebrać 5 tysięcy podpisów, żeby ogłosić wotum nieufności wobec obecnego zarządu. Będzie to trudne z Polski, gdyż w Polsce jest 212 członków <laughs> klubu FC Barcelona i nawet gdyby wszyscy się podpisali, co, jak znam, życie jest niemożliwe... No Musiałbym się przeprowadzić do Barcelony, ale nie odbiorę sobie prawa głosu w ewentualnych wyborach przez to, że oddam no, kartę. w Barcelonie nikt tego nie zrobi, tam ich jest więcej podejrzewam. Dlatego że, dlatego, że zauważ, że głos na temat reklam pojawił się zupełnie przypadkiem tydzień po zwycięstwie nad Realem Madryt w stosunku 5 do 0. I, a kampania przeciwko laporcie i Długom, których rzekomo narobił i audyt i tak dalej, wszystko trwało jakiś czas. Po czym wygrywa Barcelona, która gra kosmicznie w piłkę, o czym mówimy od jakiegoś czasu. Wygrywa z Sewillą 5 do 0, z Almerią 8 do 0, z Realem 5 do 0 i na boisku Cornea El Prat ze Spaniolem 5 do 1 jest kompletna sielanka, tak? Syci i zadowoleni Katalończycy nie myślą o tym, żeby odwoływać teraz Rosella. tylko raczej myślą o tym, że o, dostaliśmy 165 milionów euro, kupimy sobie jeszcze paru piłkarzy Czyli i nasza hegemonia pani... i kopanie leżącego Realu Madryt i będzie trwało jeszcze przez najbliższe lata, tak? Czyli panie kolego z sta całym szacunkiem, to pan tu na Malkontenta wychodzisz. No nie, bo ja, ja patrzę na, na klub y, trochę inaczej. Dla mnie klub to nie jest tylko drużyna piłki nożnej. A ze swoją drogą przy okazji y, kompletnie nieznana mi y, y, instytucja Qatar Foundation y, ja, ja rozumiem, bo już zapadła decyzja Tak, zadecydowali kibice Bierzemy tych, którzy zapłacili najlepiej Ja nie wiem, co to jest Qatar Foundation Nie wiem, czym to się zajmuje w ogóle Ale ma dużo pieniędzy na pewno No tak, ale to jednak mimo wszystko nie, nie jest jest wystar... jest to, nie, to nie jest wystarczający powód, żeby umieścić sobie ich To, że ktoś ma pieniądze Przypuszczam, że Waffen SS też miała poważny budżet To nie jest wystarczający to powód Żeby to sobie umieszczać jest cokolwiek to szczęśliwe, Aczkolwiek jest to bardzo niebezpieczne Umieszczenie znaczy, reklam tego typu instytucji. Znaczy, Widzę wizeru... jakiego typu instytucji, bo tu jest właśnie... Bo tu no jest bo nikt nie wy... wie, co to jest za nie, okay, nie Jak to nikt nie wie. Nikt nie wie, co to jest Narodowy Bank Polski, bo się tym nie interesuje. Nie. To, że ty nie wiesz... Przepraszam Cię, Qatar y, Foundation... Nie to, to, to, że, że ktoś, ja... ktoś w klubie za nią ktoś... umowę podpisał, to chyba wie, co podpisuje mało, mało, właśnie... mało tego, umowa nie jest podpisana z Qatar Foundation, żeby było ciekawie, druga tylko jest podpisana z Qatar Sport Investment. Jest to firma, o której w ogóle na konferencji prasowej nie było żadnej mowy. Jest to firma, na, która nazwiesz, bierze... Na, nazwa nazwą, no. jak ktoś, jak PlusGSM jest sponsorem siatkarzy, też nie jest podpisaną umowa z GSM, tylko z firmą, która nazywa się, jeśli dobrze pamiętam, Polska Telefonia Komórkowa, więc to wiesz, jakby nazwa, no tak, nazwa tak. nazwą. No, no nie, bo, to są, bo jest jeszcze firma pośrednicząca ta Qatar Sport Investment. Jest to firma, z którą interesy robiła, robiła firma Sandro Rossella, o której to, którą to sprzedając do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Sandro Rossell zapomniał poinformować zarząd, że sprzedał taką firmę, która robi interesy z Qatar Sport Investment. Także generalnie wygląda mi to na pierwszy rzut oka na grubszy wałek. I znaczy, Nie wiem jak to się skończy, natomiast jakby, mam, są, mam jakby, złe przeczucia Są jakby dwa poziomy tutaj tej całej afery Pierwszy poziom to jest właśnie ten grubszy wałek I to jest jakby tutaj oczywiste No śmierdzi mi to na kilometr no, dokładnie. Sposób informowania generalnie, jeżeli członek zarządu y, mówi co innego, prezes, prezes mówi co innego, na konferencji prasowej komunikat jest jeszcze inny, jeżeli w ogóle klub nie ma ustalonego jednego stanowiska w stosunku do całej y, sytuacji, która jest, ja nie mówię o 111-letniej tradycji, dlatego, że 111 lat temu to reklamy to były nie wiem czego, ale nie pamiętam żadnych, natomiast reklamy na koszulkach pojawiły się y, pod koniec pomady, lat 70. Pomady do włosów tej, jak nie używał ten. To Cristiano Ronaldo. Nie, pomady tak nie, nie, Niby duże miasta, nie mają podobnej pomady. Tak, Jakiś tam Dan był, pamiętam. Tak, tak. Tak, tak, W bracie gdzie jesteś. Tak, tak. Znaczy no, no. nie podlega dyskusji, że istnieje spore ryzyko, że tego typu fundacje zajmujące się zbieraniem pieniędzy i tak dalej, tak dalej, takiego czy znaczy ona, no to, to, nie, ona to, to, niby to... zajmuje się rozwojem nauki, edukacji i czegoś tam jeszcze. Ale w to, ogóle nie, nie to można to... przekładać trochę naszego pojęcia funkcjonowania w ogóle biznesu na katar, tak? Bo to w ogóle jest nie do no wiadomo. Cał, całkiem inna to, to, logika, znaczy ja, inne podejście. ja w ogóle, nie, w ogóle nie o to, że wspierają terroryzm jest. Tak naprawdę może, może mieć każda instytucja tego typu. I bo, właśnie, to jest ten drugi... Proszę, wyszedł do pokoju, znaczy, wrócił... Znaczy, mi, generaż... bo ja chciałem sprawdzić znaczy, jedną a, rzecz, którą sprawdziłem, żeby tutaj merytorycznie się wypowiedzieć. Mianowicie, sprawdziłem imię kleryka pewnego yy, islamskiego, bo cała sytuacja polega na tym, skąd się wzięła ta cała afera, ten jakby drugi, jakby dno afery, <kluzny> Mianowicie takie, że pojawiły się informacje przytoczone przez największą izraelską popołudniówkę podobno. Że, później że, przez El Pais w Hiszpanii. Tak, który, że po prostu powtórzyli to za tą popołudniówką że z Izraela. Że Qatar Foundation jest związana z Hamasem. Znaczy, że, to, że... że jacyś bliżej niezidentyfikowani to. dyplomaci izraelscy rządowi pojechali, żeby rozmawiać z Barceloną na ten temat, że, że te Qatar Foundation wspiera terroryzm co okazało się nieprawdą, bo to w ogóle nie jest ta organizacja Znaczy, może gdzieś znajdę w internecie w jaki sposób ta Qatar Foundation wspiera ten terroryzm i znalazłem taką notkę, gdzie było napisane że po prostu przekazali pieniądze na fundację która jest prowadzona przez pana, który się nazywa Yusuf Al-Kardawi i jest klerykiem bardzo znanym muftim, tak naprawdę jednym z najbardziej znanych mufti islamskich w ogóle. Miał, ma duży program w, w telewizji Al Jazeera. Ogląda ten program 40 milionów ludzi. Był wybrany wśród 20 najbardziej wpływowych ludzi w ogóle na świecie. Zacząłem szukać. No dobrze, no to oni mu przekazali pieniądze, gdzie on jest tym terrorystą. Że była informacja, że on jest terrorystą i, i że bije żonę. I teraz to jest, każdy jest, to złodziej. To jest, to jest Ale tylko jedną bije? Tylko jedną, bo napisane, że bije. Że że Że 6 no tak, kocha. to No dobry proces. I wspiera, i wspiera terror. O Jezu. To jest, to, jest mniej więcej, to jest mniej więcej taka informacja, jak gdyby. Tylko, nie, wiem, tylko nie żartujmy z niego za tak, bardzo, ale, bo to wiesz. Jak gdyby na przykład ktoś przekazał nie, nie, za prze, dużo prze, przekazał nie. pieniądze do polskiego episkopatu poprzez byłego już w tej chwili prymasa Glempa i pojawiłaby się informacja, że ta że organizacja. Glemp nie, że ta organizacja, która przekazała pieniądze, wspiera ten sam ten sam ale to jest, bzdura, wiesz, to, jest no. to jest na takiej samej wiesz no. Tak samo można by wykpić tę propozycję propozycje reklamy olimpiady w Pekinie. No, które ale ma... do, do no niej nie, nie doszło raczej. Do, no. No. Na, szczęście, na szczęście do niej nie doszło. No, natomiast protestą, natomiast, natomiast mam, mam, mam, jedno, mam jedno pytanie. Jeżeli, jeżeli, jeżeli to ma być reklama wizerunkowa i opowiada się mi takie dyrdy małe na co dzień, jak to, że wiążemy się z Qatar Foundation, dlatego że to jest, że to jest oni wspierają edukację i nikt mi nie mówi, że dali najwięcej, nikt mi powie wiedzą uczciwie, dali najwięcej, dlatego i wybraliśmy i kładziemy generalnie laskę na całą resztę. Niech mi nie, nie wmawiają mi pierdół, nie, by że, lepiej, że, nie, że, no. że wybrali Qatar Foundation dlatego, że to jest organizacja, no, która no, zajmuje się edukacja, wspieraniem, no. wspieraniem wspieraniem edukacji nauki. Młodych, młodych i, ka i, Katarciątek. I, i, to bied, bo to biedny naród jest i generalnie tak, nie ma tak, na fry. Tak, tak. no, nie. nie no, jak mówi stare powiedzenie, jest jakiś taki przysłowiowy jestem straszny, stare powiedzenie mówi, że gorsze od głupiej decyzji jest tylko jej głupie uzasadnienie. To, to raz, a dwa, a dwa <laughs> y, chciałem powiedzieć, że Nieistotne jest w tej, w tej sytuacji czym zajmuje się Qatar Foundation. Istotne jest jaki to wpływ ma już w tej chwili wizerunkowo na, dla klubu. I nawet żeby Qatar Foundation budowało studnie dla biednych dzieci w Sudanie, to łatkę i tak Barcelonie przykleją w tej chwili, że, że yy, yy, ci z Realu to faszyści, a ci z Barcelony to terroryści. Co swoją drogą, jeżeli chodzi o to budowanie i to, że ta Qatar Foundation jest taką czystą i wspaniałą organizacją, to ja na przykład osobiście głęboko w to nie wierzę. Nie, ja, ja, ogóle, ja też w ogóle w to nie wierzę. To, tylko, no, ale to to... Równie, równie mocno wkurza mnie takie bardzo łatwe, automatyczne przypięcie no, to... łatek typu... Nie, oczywiście, wiadomo, no oczywiście, no wiadomo. Tylko, natomiast... że wiesz, tylko że wiesz o tym, że przypięcie łatki bzdurnej to się odbywa tak, a pozbycie się tej łatki no ta, później no ta, ta, to może spać. Tak, a właśnie, a właśnie, właśnie posz więc... posz posz posz poszła taka informacja w Ether. Pory, do tej barcelonie Barcelona miała bardzo... Bardzo dobry pomysł na pozbycie się tego typu historii, czyli po prostu nie branie takich sponsorów na koszulki. Znaczy, znaczy, w ogóle nie branie znaczy, żadnych, żadnych ja... no tak, no znaczy ja sponsorów. Tej, w tej, w tej no, to nie było tak do końca, no spróbowali brać Pekin, no, to, jest, to jest na takiej samej Ja jestem na przykład no. ciekaw, dlaczego y, jednak, dyplomaci z Izraela nie jechali do Realu Madryt w momencie, kiedy oni zakładali na koszulki sobie logo Zimensa. <coughs> Chyba raczej <kuh> powinni. No, ale dobra. Ja. Ale ja. Ale... było jeszcze parę takich klubów sponsorowanych. Szczerze, tak, tak. Szczerze mówiąc Szczerze mówiąc, w tej sytuacji zdecydowanie. Yy, zamiast tego bicia piany dotyczącego edukacji z Qatar Foundation wolałbym, żeby za te same pieniądze na koszulkach Barcelony znalazła się Coca-Cola, Audi, czy jakaś inna firma, która z Barceloną jest związana długo... Bawarska finezia, niemiecka fantazja. Firma, która jest związana z klubem od lat, kontraktem i dostarcza tam to, sprzęt, czy cokolwiek. Jak nie. mam wybierać między Coca-Cola i Qatar Foundation, to jestem kompletnie rozdarty. Nie. Ja, ja nie. Zobaczymy, w co jestem ubrany. <grymne> dobrą no, anarchistyczną koszulkę. No, ja mam, ja a ja mam, chciałem, chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, a ja tylko powiedzieć, że redaktor zawada występuje w Arfadce <grymne> Zaczyna się już. Oresztamiętła ze swoim klubem. Ja. Pomniała ta historia z, z tą niemiecką firmą, tak, taka największa firma niemiecka turystyczna. Tuj. Nie, to druga duża. Neckerman, tak? Neckerman. Tak, Neckerman tak. jest taka. Bo to już mówiłem kiedyś, jak było z Neckermanem? Neckerman to była firma ojca bidego Joela. <gry> który naprawdę nie nazywa się Joel, tylko jest Żydem, nazywa się Joel. No. I, I to była jego firma. Znaczy, on miał firmę, którą Neckerman po prostu mu. bo on był Żydem, tak? I po prostu Neckerman go wykopał. On uciekł do stanu. To po był jego jakiś firma. żywy Neckerman, tak? Toś, toś Hans, Hans, Hans Neckerman. To nie, nie, to nie wiem, to, czy Hans, czy prezes firmy Neckerman, który nazywał się inaczej, czy ktokolwiek. No dokładnie po prostu zarekwirowali mu, mu firmę. Jego wykopali, on uciekł do Stanów. I w to ramach tak, kry... Kryształowej Nocy. I dlatego <tryk> Billy Joel nazywa się Joel, a nie Joel, bo w Stanach już taki był. Ale jego brat na przykład, tego Billy'ego Joela... Nazywa się Joella, Nie, nazywa się Joel jest chyba szefem jakiejś w wiedeńskiej, wiedeńskiej, czy dyrygentem gdzieś tam. Czyli też uzdolniony jest muzycznie. Tak, ta, ta. Tylko ta. Uptown Girl gra na skrzypcach. <tryk> <tryk> nie mam i bardziej On Bardziej się to wynika. Bardziej? No trochę bardziej. No, filka znaczy, młodzie, nawet dziańscy, nawet, no to, to, że... nawet był dziadek Billiego Joya, ten, którego wykopali. To, są bo to chyba jedyni robotnicy, którzy odmówili von Karajanowi o występu. Że za słaby był. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Chodziło o to, że von Karajan na przykład jeszcze w latach 60. miał portret Hitlera u siebie w gabinecie. No, ale z tego co wiem, Von Karajan w końcu prowadził chyba ich nawet w jakimś koncercie tym słynnym, nie, noworocznym. A była taka historia, że Von Karajan przyjechał, yy, miał występ z filharmonikami wiedeńskimi i filharmonicy wiedeńscy, bo to jest jedyna tego typu filharmonia, która jest spółką wszystkich muzyków grających w tej filharmonii, po prostu powiedzieli nie. Jesteś pewien? Bo tak. mnie się wydaje, że w jakimś koncercie noworocznym, jeden z tych i takich słynnych muzyków prowadził. to tej w zasadzie, że Von Karajan taką pozycję w Niemczech. Po to mnie też by odmówili. Przyleci, też też by bo, na na no, bo, bo masz portret od Hitlera? Na Facebooku dzisiaj wstawiłem zdjęcia Adolfa byla, Hitlera. o tym śniegu? Były postawione <śmiech> dwa samoloty charterowe i cała orkiestra <śmiech> filharmoników berlińskich przyleciała do Wiednia i zagrała w sali filharmoników wiedeńskich cały koncert. <śmiech> W a firmie. wiedeńscy w tym wiedeńscy, czasie wiedeńscy. polecieli do Berlina? Nie, wiedeńscy w tym czasie, by po prostu nie, brali, uczestni, nie uczestniczyli w ogóle w tej Zobacz, a te Austriacy porządni, a ja ich jakoś tak zawsze sobie... To no, sami żyli tam Austriacy. <laughs> no, tak, no w szczególnie... Bołem Ci, to jaki mam portret... Hi w, Stofer, w, w, w, <laughs> Fire a Firezinger. Bo, bo nie, nie, nie wiem, czy zauważyliście, że... Koncert mistrzem filharmoników wiedeńskich i grał wśród filharmoników wiedeńskich, był bardzo wysoko oceniony, był... Piotr Rubik. Co ty gadasz? Oczywiście, był absolutnie wybitnym wieloęczelistą. Niestety potem mu odbiła szajba. To jak tam? przecież kiedyś prowadził program komputerowy taki. Tak, to prawda. Bo on miał zawsze parcie na ekran. Na szkół. A co mi przeszkodziło, mógł występować wśród fitharmoników brytyjskich. Brytyjski. <grał, grał na budyniu. <brytyjski>. <grał> nie my, nie mylicie się, brytyjski drodzy brytyjski. słuchacze, jest to subiektywny podcast <grał> muzyczny. muzyczny o Rubiku no, no. i jego kostce. Nie, to taka, taka, ciekawostka, taka ciekawostka. Grał, Ale grał na brytyjski brytyjski, kostką brytyjski. Rubika. <grał> Od pół nie, godziny bo, to mała świetnym, ciekawostka. Świetnym, świetnym, świetnym, Właśnie bo nie, nie wiem, czy zauważyliście, że... mówię, był. Amerykanie zawsze mają dwa nazwiska. Oni takie mają długie te nazwiska tak. i mają podwójne. Ja znam kilku, co mają. Jak jego... Garbis, Paltrow, Adolf, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ja Imię i nazwisko po prostu. No i właśnie, bo ty nie korzystasz z Facebooka, wrzuciłem tam takie zdjęcia Adolfa Hitlera, mam na, na dzisiaj na profilu. Stoiś tak wyciągniętą ręką. Nie, tak charakterystyczna. Ja ty mówię, mu Tyle śniegu najebało. Doskonałe zdjęcie. A propos ostatnich dwóch tygodni się. się no A ja propos muzyki, to ja, ja, ja, ja czasami jestem taki, znaczy, bo ja nie, nigdy nie czasami nie, jestem taki. Jest, taki, <laughs> taki. Znaczy, nie bo, to jest, bo spojrzałem na Ernesta, który trochę więcej wie o muzyce i tworzeniu chyba niż ja. Ale mnie czasami fascynuje coś tak, bo, bo to, traktuje się to, zbyt widziałem tak. ostatnio i słuchałem koncertu Kultu tego Unplug. Widziałem i słuchałem. No ja, bo, to, bo był to, był to się da. DVD. Kamera też była. I tam jest taka sytuacja, że właśnie w pewnym momencie oni już nie bardzo wiedzą co zagrać, bo mi się skończyły wszystkie utwory, które mieli przygotowane w tej wersji akustycznej. No, a publika się domaga utworu Mieszkam w Polsce, takiego słynnego no i Kazik w pierwszej chwili mówi nie no Polska, akustycznie nie no Polska, akustycznie ale w tym momencie jak muzycy z tyłu zaczynają się tam, wie, zebrali się w kubkę padają dla mnie, wiesz, tajne hasła typu EFG, ACB, czy coś takiego C C2 na C4 tak, tak i, i, nagle, i nagle z uśmiechem na zaczynają grać Jednak. no i co Cię zdziwiło? no to, że tak można nie wiedzieć jak, a, a, a jednak po... nie, no przecież oni doskonale znają te utwory po no, czterech. myślisz, to, że, myślisz byś... że kult zna Polskę? <laughs> to, jest te, to, nie nie no, to jest śmiała teoria nie, no wyraźnie nawet, na przykład że wiadomo, wiadomo, że wielu z muzyków z kultów już no, ale generalnie rzecz biorąc no, mogą się dogadać, że jednak to spróbujemy zagrać no. no to, no wiesz, no ale to właśnie z mojego punktu widzenia człowieka, który dla którego to jest, wiesz EFG czy coś takiego z wbitka no trzech no... liter więc... Generalnie rzecz biorąc można przypuszczać, że większość nut na gitarze akustycznej jest taka sama jak na gitarze elektrycznej. Mówię to Jesteś... nie... Śmiała. Śmiała Nie, to jest, to jest, Mienia, to nie tak tu bardziej, wiesz co, tu no bardziej... Nie grają na, na, na klasycznych gitarach akustycznych, tylko grają na gitarach akustycznych wiesz, z przedłużonym progiem. Tak hmm. jak gitarze, znaczy tutaj, jak wiesz co, tutaj więc... no, to jest z tego, co tam wziąłem, to, że ryszy, to, to że Była, to była cała sekcja denta, która chyba była wzięta z poza kultu trochę na, na ten koncert. To jakby im oni to wszystko tłumaczyli no i w w z świetna. prawdę mówiąc jakby On miał porównać no, no, powiedzmy po... spokojnie powiedzmy zupełnie szczerze, że nie są to skomplikowane kompozycje no. to, to. To, to. To, to. jak mówię, to, jeżeli sprawnemu muzykowi punktu tak, się widzenia... zagrać, zagra. no właśnie, ale z punktu widzenia mojego każda kompozycja jest skomplikowana dlatego jakby tak no dobra, no. a na koniec chciałbym ja powiedzieć, że to chyba jest najlepsze wykonanie polskie jakie w życiu słyszałem tak na koniec już bo jakoś tak całkiem no, dziarsko poszło czyli jednak po prostu taki Improwizacja i Tak? Tadeusz Łomnicki na temat improwizacji miał inne zdanie. A... Powiedział, że, naj, że jedyna improwizacja, jaka, jaka ma prawo się udać, to doskonale wyreżyserowana. Wyreż, wyreż, wyreż, no, ale no, ale tak chyba co dziedzinę. innego. Teatra, muzyka to jednak trochę co innego. Te tak, tak. okay. mają trochę innych. Ja w stosunku aktorów z... też mam takie no Każda zauwała improwizacja zauwała. jest doskonale Musi być wyreż, zaplanowana. Nieważne, bo to chyba, wydaje mi się, że trochę zboczyliśmy z tematu. Generalnie rzecz biorąc. Bo wracając to Do na czego? przykład. <śmiewanie> <śmiewanie> dlatego, że na przykład patrząc na, na mecze Barcelony, to ja mam wrażenie, że to, co w, wszystkim się wydaje, że oni tacy genialni improwizatorzy są. Nie, nie to, są to, świetnie, to, to, to, to Oni to jest doskonale wyreżyserowana improwizację. Wam... Geniusz, geniusz Barcelony jest, jest powiem bano zapewne. Ale to polega na tym, że to są świetnie wyćwiczone schematy. Które są okraszone tylko i wyłącznie jeszcze geniuszem piłkarskim. Dobrze, a teraz powiedz na czym polega improwizacja. Znam, znam takie osoby, które Dokładnie są bardzo zdziwione. <laughs> jest no schemat, od którego na chwilę się odbiega. Nie, nie, nie. nie, nie. To znaczy, nie okrasza tak końca, się go. To nie jest tak do końca z improwizacją. Nie, mm. Jest. Nie, nie, nie, nie znaczy, ja, ja, ja ci powiem, Ernest, że znam co najmniej jeden przykład pełnej improwizacji. I właśnie w tym uczestniczysz w tym momencie. <laughs> Nie, to przecież jest jaka jakaś tam zaplanowana. No I co ty? Tak. Od 124 odcinków. Tak, znam no. takich, którzy, którzy twierdzą i są przekonani o tym, że my musimy mieć jakiś scenariusz tutaj i coś tam, jakieś założenia przed I podcastem. I ka -ka -ka kartkę z punktami, żeby tak. <głos> Chyba scenariusz. A, a my nawet z internetu no nie nas... korzystamy. Powiem Ci, że na, nasz, scenari... a, nasz scenariusz jest bardzo, bardzo prosty, taki krótki No tak, dosyć. no tak rozmowy o Barcelonie i o innych rzeczach. No, na, na przykład jednym z moich ulubionych improwizatorów futbolowych jest Baryła Łazarek. Ostatnio, ostatnio przyswoiłem so, so, sobie rzecz, którą chciałem zadedykować trenerowi Mourinho. E, a propos tego, kiedy odniesie jakiś sukces z rale Drugą połowę wygraliśmy 1-0? Nie, nie, nie. Chciałem powiedzieć, że, <laughs> powiedzieć, że e, trener Baryła Łazarek mówił, że zbudowaniem drużyny to trochę jak z ruchającymi się słońmi. Słoniami chyba. Słońmi. A słońmi, no, słońmi. a to jest baryła. Z ruchającymi się słońmi. Masa, <śmiech> hał masa <śmiech> hałasu, dużo kurzu, a efekty za dwa lata. <śmiech> złote usta. Złote usta złoty, u... Nie Ma z trenerem, to jest całowanie tygrysa w pupę. Ani to przyjemne, ani bezpieczne. Tak jest. Złote usta. Kończę, że on z mi się musiał przyjeździć. generalnie jak biorąc idzie w stronę Afryki. Znaczy, to on, on tak, on był trenerem w Sudanie. To widać, widać doświadczenia przez życie, to przynosi. Może to jest jakieś pradawne przysłowie afrykańskie, przełożone. Pewno. Z duluskiego, tak bezpośrednio przełożone. Z Swahili. Nie. Słuchajcie, to będzie naj... jeden z dłuższych podcastów. No, ale bo świąteczny, ci... się się się tak. W tak, tak tylu, suahili, suahili się uda, o słachili, i o Zulu, trzeba powiedzieć o klubowych Mistrzostwach Świata. Jeszcze piłkę bo nie tylko w siatkówkę były mistrzostwa, ale były i były. w piłkę Interme... nożną. Tak. Znaczy, to Inter wygrał to, to tam, wiesz, że ten zespół jakoś nazywał tak? Zespół Mazembe doszedł do finału lejąc brazylijczyków po drodze. Alegre. Tak. Widziałem ten mecz z komentarzem Tomasza Wałka był bardzo niepocieszony i nieukontentowany. A czy każde zdanie od słów, chciałbym nadmienić? E, nie pamiętam. Nie albo, ale... albo zauważę. Proszę nie się ale się ale tak, czepiać takie... redaktora Wołka, Wołka ponieważ tak. redaktor Wołek... Wśród polskich redaktorów wszelakich jest jednym z większych znaków. Tak, tak. No, ale on ja potrafi się nie futbolu, nie do wiedzy piłkarskiej. Nie, ale, ale, ale, ależ tak, tak. Teraz tak. przy piłce Hernandez, tak. którego wuj miał e, cukrownię tak. w, w okolicach Porto Alegre. E, przyjaźnił, po, przyjaźnił, tak. przy, przy, przyjaźnił się ze znanym argentyńskim piłkarzem Jose Martinezem, który tak. miał jedną nogę krótszą, tak. od drugiej o dwa milimetry. E, w związku z tym nie zrobił wielkiej kariery, jedynie w, lidze, w ligach okręgowych występował i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym nadmielić... Odkąd dr Wołek nie, nie, nie, nie mówi nic o szkaplerzu, to ja go nawet zacząłem trochę lubić. Ja, ja, ja, tylko, ja, ja tylko mówię o języku, którego używa. Nie mówię o A ja bardzo o lubię u... jego język i uważam, że. <gryzny> uważam, że, Natomiast, no, to, to, to, to, że. Wolę słuchać tego typu komentarzy niż, niż tych ja, różnych jąkających się tak. kretynów, którzy, ja, no, no, no, którzy nie to, no, bardzo no, rozumieją, że no, się na nich gra w piłkę. Natomiast Doktor Wołek niestety przyjął dwa ciosy podczas tych mistrzostw, bo najpierw odpadł zespół meksykański. Tak, paszuka, tak, a, tak. a, a następnie poległ zespół brazylijski, więc no niestety cała. A miłość... na koniec jeszcze no nic już. Wygrał Intermediol. No, na koniec wygrał Intermediolan, e, który miał. Ura... Mało tego, trener, Murinio... nie, nie trener Mourinho Trener zarzucił, zarzucił trenerowi Benitezowi, że jak mógł mu nie podziękować na konferencji prasowej za to, że zdobył dla niego puchar interkontynentalny trener jakim, jakim to sposobem trener Benitez śmiał nie podziękować mu za zdobycie dla Interu pucharu? No, prawda jest taka, że Benitez został gotową drużynę, którą świetnie prze zepsuł. Przepraszam Cię, czy trener Mourinho wysłał sms-em skład tego zespołu y, trenerowi no to ale to prawda. Czy to... analizował grę przeciwników? Czy w ogóle wiedział, z kim gra y, w finale nie, drużyna? Nie rozmawiajmy na temat no Dlaczego musimy rozmawiać ciągle na temat trendera Mourinho? No właśnie. właśnie. No bo ja bo... chyba <śmiech> tak, że jest jego wielkim fanem. Ukrytym, ukrytym, to jest, to jest klasyczna postawa wyparcia. <śmiech> Kończymy chyba, tak? Kończymy. No nie, nie możemy skończyć, do bo czego? jeszcze mam jeden temat do poruszenia na przykład. No, por, ja por, to por, por, poruszaj. Nie, nie zdradzałem się, mianowicie... Ale będziesz go sam poruszał, czy oczekujesz naszego uczestnictwa w tym poruszeniu? Bo jeżeli nie, no to... To by się pójdzie. pójdzie. <śledzimy> się <oddalić>. tak. <śledzimy> nie, właśnie chciałbym, żebyście... Bo tu chodzi mi głównie o Polonię Warszawę i o ostatnie wypowiedzi... Ma, o Polonię, Polonię Warszawę? <śledzimy> jak ładnie. Jak po, powiedział jeden komentator Legia wygrywa na stadionie w Pieście Gliwice. <grymne> I ostatnie wypowiedzi prezesa, który przez gazetę wyborczą został ochrzczony Januszem. Ostatnio. Januszem? Tak. A mamy do tego odnieść? Zauważyłem, że został też ochrzczony Abramowiczem Romanem Polskim. <grymne> tak, dokładnie. <grymne> to w, to w samym, samym wywiadzie Tak, no cóż. No. Najpierw uderzyła mnie informacja pięścią między oczy, że trener Urban będzie trenerem polonii Warszawy. A nie, ja polonii <grym> tak Warszawy tak. Tak. widziałem w komentarzach. To znaczy nie wiem, czy tak będzie, ale. Nie, nie, Wojciechowski powiedział, że nie, że w żaden sposób. Że Urban nie? Nie, że Urban nie jest. Zielinski tak? też, nie, nie. też powiedział, że nie. Nie, Zieliński powiedział, że nie I dzisiaj czytałem wywiad z Wojciechowskim, czyli jednak, który mówi, czyli jednak Wojciechowskiemu nie. się trenerzy pokończyli. Znaczy, ja mu się chyba wszystko pokończyło, a mózg to już mu się skończył dawno, dlatego nie, no, że... Znaczy, ja, pieniądze ja mu się jeszcze nie tak. skończyły. Ja nie wiem, czy jest sens dyskutowania o tym człowieku, bo jest to... Znaczy, ta ta ja ta... bym wolał... Co się Polonii chciałeś dowiedzieć? Piłkarsko, piłkarsko... Dyskutować. Ja, ja, ja mam dla was lepszy motyw. Piłkarsko to jest kreaty. Dlatego że, no. że, dlatego, że firma zarządzająca stadionem, na którym gra Polonia Warszawa, czyli Nikon Wiktorska 6, firma Wosir która kiedyś spaliła całą trawę na tym na murawie, tam nieumiejętnie ją podgrzewając, mianowicie w ogóle bez pojęcia. Tym razem postanowiła założyć tak zwane piłkołapy, czyli takie siatki za bramkami. Uzasadnienie jest takie, że ponieważ, żeby Kibice, którzy siedzą za bramkami na K6, nie dostali piłką w czoło. O, do <grym> nie wiem, kiedy pracownik w Osiru, który tam tamten, był ostatni raz na tym i kiedy widział, widział siedzącego... I, i, i, piłkarze, to znaczy, nie, znaczy, kibiców siedzących za bramkami. Tak. No więc teraz jeszcze jest tak, że no, zrobili tą siatkę. Fakt, że na łuku pod Wierzbą, tam gdzie siedzą y, kibice drużyny przyjezdnej, czasem siedzą, ale nie widziałem y, nawet najmocniej kopiących piłkarzy, którzy ko kopali, żeby tam jakakolwiek piłka dała radę dolecieć do nich. No Arkadiusz karnego kiedyś. Ale w drugą stronę. No, Jemu no, no, tak, poleciała... Ale akurat licz... w tą, <grym> tak, tą może by do... doleciała. <grym> natomiast, natomiast jedno jest pewne. Jak Dobry profesjonalista musi wszystko przed. Jakim tam słupki dodatkowo postawią od tych piłkołapów, i siatkę rozwieszą, to już stamtąd nic nie będą widzieli. <suszelanee> Także... I o to chodzi. <muszają> moze, o to może, chodzi. Ta jest ta metoda no, na spacyfikację. No, myślę, myślę, że w infrastrukturze Polonii Warszawa była to najbardziej <suszelanee> pożądana inwestycja, to było powieszenie tych siatek za bramkami. Nie, niezwykle błyskotliwa. No. Chyba, że, chyba, że poznańskim tropem idąc zaczęli budowę trybun za bramkami od siatek. <suszelanee> I teraz dobudują do tego szybko trybuny. Całą, całą, całą. Stadion stadion, stadion cały cały dobudują. dobudują. Tylko, żeby nie był taki jak w Poznaniu, bo to. No nie, nie. Tragedia. A nad Stadionie Narodowym podnoszą do góry te wszystkie. Tam, iglice. Iglice. No, ostatnio tam przejeżdżałem. Ja też przejeżdżałem, i to, przejeżdżałem to, nie widziałem jej. Ale wyglądało bardzo ciekawie w nocy taki pająk. Znaczy trochę jak taki koszyk na chleb. No, ale... no bo tak ma wyglądać, przecież takie było no, założenie tego tak. był stadionu. Stadion. Wigi, wigi, tak. Nie wigilijny, koszyk. tylko wielkanocny. Gili, tak. Tak, koszyk. Wielkanocny koszyk. Oh, dobra, geez. dobra. Koszyk, koszykiem, tylko tak, skąd my ja takie ogry? jaja weźmiemy? Ja, ja, ja. Jaja będą, jak na niego wejdziemy. Tak, tak. tak. No wejdziemy. Jak tak, tam Polska zagra. Wejdziemy, zapraszam, w Miałeś dniu moich jaja. urodzin, 6 września, gramy tam z y, germańskim oprawcą. Tak, tak. Jaja będą. No. Ale wcześniej, idąc też tropem no, poznańskim, który zaprosił Stinga na otwarcie, tu też będzie otwarcie i właśnie rzeczony Piotr Rubik, nie, przepraszam, nie Piotr Rubik, jest taki drugi, co się sztaba chyba nazywa. tego tak, nie znam. Będzie tam głównym zawiadowcą od muzyki. Gdzie I... będzie? Na, na, na otwarciu, na otwarciu, na otwarciu, na otwarciu i... stadionu. I kto będzie grał? Już, nie, Znowu nie. Sting? kto teraz gra. Nie, wszędzie. no właśnie będzie grał ten sztaba ze swoją orkiestrą, będzie Maciej Zień projektował. Ze swoim sztabem. Będzie projektował jakieś stroje, a choreografię ułoży pan piruk I on tam we trzech wystąpią. Naprawdę? Nie wiem, kto bo wystąpi, ja, ale on nie. rozumiem ja nie, trzej, rozu, nie rozumiem. To jest tego, ciekawe, bo na nie rozumiem tego. w ogóle tego. tak naprawdę nigdy nie był. Tak naprawdę ten cerzy, no, ten z bratem, to tancerzem. jest jego brata on No dobrze, ale to <śmiech> To są informacje do pudelka. Natomiast mnie intryguje inna rzecz, że jeżeli na stadionie w Poznaniu, to żeby Poznaniacy się nie obrażali, bo to miasto jest piękne i ważne, ale mimo wszystko o, nie, nie jest ty... to stadion... Okay, nie. No, nie jest to stadion narodowy, tak? Jeżeli tak. tam występuje pan Sting, tak? A u nas pan, zez, a, pan zez, no. a tutaj pan sztaba ze swoim sztabem. Z panem zieniem i z to, panem pirugiem. To, tak. tak, jakoś to dziwnie wygląda. No. No, co ja ci mam to będzie świetny performance, dlatego, że na, nich, roku na roku ich temu. trzech, na Stadion Narodowy dosłownie przyjdą trzy osoby. Sztawa, Pinok. No. Ja, ja, ja, by, ja bym naprawdę nie uważał, nie bo w, wiesz na, na festiwal pół w Sobocie i w Opolu przychodzi dużo ludzi, jeszcze no. więcej to w telewizji ogląda. Tak jest. Także, także to tak jest A tam właśnie występują <coughs> takie te artyści. No. I pamiętam pewnie na deser... Pojawiła się wielka historia, że na otwarciu stadionu w Krakowie. Będzie i, Prince. I, i będzie Prince. No wszystko fajnie, tylko w stadionu jeszcze nie otworzyli cały czas. Więc... Prince będzie. Jak, jak, prince, jak będzie. prince będzie, to ja tam na kolanach pójdę. Ja też. Razem z tobą. Ba, ba, Poniosę cię na kolanach. W każdym razie przewiduję. Musimy na, chodzić. na Nie, macie dużo czasu. Do Krakowa, już za rok tego wtedy nie otworzą. Przewiduje zespół film na zakończenie tego wielkiego widowiska w Warszawie. I doda. Nie, doda. ale tak, doda, doda będzie. Tak, będzie, będzie, będzie, będzie, będzie doda. Doda i będzie i Edyta Górniak. Hmm. Ale żeby było ciekawiej. Ale która to... będzie oczywiście śpiewała, nie Chur. wiem, nie no, czy no, wiecie. Tak. I, i, i, I prawdopodobnie nikt tego nie zauważył, ale ostatnią imprezą, jaka odbyła się na zgliszczach Stadionu Narodowego, y, tu wróć dziesięciolecia. No, do Tam jak z stadionu dziesięciolecia, ostatnią imprezą jak, jak tamten, to było odbyło się to również 6 września. I teraz 6 września wznowią. Nie wiem, taka ciągłość A to było tego 6 A ten takie skakanie na motory. No, a my tam zaraz obok wódkę piliśmy. A, okay. Ale już, już była jedna impreza w trakcie budowy tak, tak, stadion. tak, hmm, jak, tak A stadionu. Lunch... Ja myślę, że tam nie jedna impreza ja. była w trakcie nie, nie budowy nie jest tak tego stadionu. Taka próbowa najważniejsze, żeby równo polecić. Żeby równopolać. Tak a, a propos, to jest taki, jest taki polski sportowy, o którym chyba nigdy nie mówiliśmy, a on jest bardzo popularny w bardzo wielu krajach. Które, on Kudziusz Dziecki. Nie, nie, on jeździ na motorze w takich dziwnych konkurencjach takich. W Trialu? Coś na tym nie, nie znam do końca. On się, nazywa, on, się nazywa, on się nazywa Błażusiak, Tadeusz Błażusiak. No znam nazwisko. No i on zaprosił jakiegoś swojego kolegę, jest bardzo, bardzo popularny, bo on zdobywa no, co roku jest w pierwszej trójce tamtego ich Grand Prix, czy, czy, czy czegoś tam. Bo to nie jest motocross, tylko to jest... No niestety nie znam cię ja okay, tak do końca. E, jeżdżą po takich tam, wiesz, tych dziwnych górkach, dołkach Krobie, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie w trialu. A może w trialu też? Nie, nie w trialu. trialu, trialu, nie, trialu, nie, trialu. Spinań się nie, poszukało na motocyklu. Łażył się jak, jak to na krosie, krosie jeździ. No na krosie, tak, no. dokładnie. No i on z jakimś drugim kolegą, w trakcie jak stadion był w budowie i tam były jakieś rusztowania, deski. i sobie toru stawili tam. I ja widziałem taki film z tego zrobiony, jak sobie jeżdżą. Deszcz jeszcze padał, są kałuże. No i fajnie to wyglądało. Ale to ludzie te się oglądali? No, jak oglądali, no, to oglądali ludzie. Nie, nie, nie. To było zrobione w nocy. I tylko zostało, że tak powiem, uwiecznione kamerą filmową, mm -hmm. jak oni jeżdżą. To Może to jest na jakimś YouTubie bo jak to, na narodowym. No. Pewnie no myślę, że można to spokojnie znaleźć, jak oni tam. No bardzo fajnie jest to zrobione, jest światło ustawione to było w nocy, ten stadion, te, te dźwigi tam już widać, trochę tych lamp. Y więc tak, w przyszłym roku czekają nas otwarcia stadionów. Nie będzie autostrad, nie będzie kolei, dworzec ale, wyczyszczą. Ale stadiony są fajniejsze, bo tam właśnie można koncert no tak. zrobić, a otwarcie autostrady to... Wiesz co, ja tak pamiętam, jak, jak mówiono o tym, jak zbierano stadion w Kielcach, że tu będą koncerty właśnie i tak dalej. Były jakieś? To... Nie było. No ale jak Poznaniu, słuchaj, to ja uważam, no, że jak, no, jak Poznaniu był, jak, jak to był, jak to stwierdziła Zuzanna ostatnio przejeżdżającą stadion, on wygląda jakby był cały czas niedokończony. No bo on tak wygląda z zewnątrz, dokładnie. Ale mówiliśmy już o tym w czasie podcastu, wiele stadionów na świecie tak wygląda. Camp nou ma 50 parę lat, 53. I dalej końca. Cztery będzie miało w przyszłym roku. I wygląda tak samo, taka betonowa bryła z zewnątrz. A w Paryżu postawili rusztowanie na środku i rusztowanie cały Panie czas ryzykcie, stoi. I nie, nie wiem, czy będą tam jak, budować coś w końcu, czy nie. Jak stadion olimpijski w Londynie, który po, ponieważ były cięcia finansowe, miał być piękny, z zewnątrz kolorowy i w ogóle wypas. Obcięli budż, w budżecie kwotę na obudowanie tego. Wygląda jak... No. Kielcach, jak Zawór Hajmora. <grym _ grym _> ale co taki komunista ma, że ty wiedzieć. No właśnie, naprawdę. No ja, to znaczy wygląda ja, jak ja taka kupa. Kupa brudnych rur. W Kielcach, tak, tak, Kielcach obcinali tak. budżet rynku liczby, ale tu miałoby być toalet, Kip, miało tak to i to je tak. Świetny pomysł. A to mi przypomniało następny temat, o którym zapomniałem. że O Hajmorze? Prawie, bo o architekturze stadionu że bardzo pięknym stadionem charakteryzuje się zespół z Bragi, z którym z tak, Lech tak, losował, tak, tak. i o tym nie mówiliśmy, o losowaniu. Tak, nie mówiliśmy o losowaniu, a y, oprócz tego, I że, że, sta że stadion w Bradze, zawsze, zawsze jak oglądałem na Eurosporcie y, skróty, to ten stadion przykuwał moje uwagę, bo on jest... <śmiech> bo, bo on jest przy, przykuwa jest w dobrym słowem. <śmiech> <śmiech> tak, bo, bo on został jakimś cudem wykuty w skale. Tak, to prawda. Ten, tak, ten tak, stadion w co, co wcześniej w był. Tak, wykuty, a co, a co, a co, co z... ciekawe, Komisie, tak, to no. muszę Wam powiedzieć, nie wiem, czy wiecie... Tam podobno jest... jest widok na miasto Braga, którego nigdy nie tak, widziałem. Tak, tak, tego bo, bo nigdy kamery nie są z tamtej tak, strony. Jest, natomiast, tak. natomiast bardzo fajnie jest stadion, widać jak wiadomo, bo stadiony w Lidze Portugalskiej są puste, więc to jest fajnie, tak. że kibice nie zasłaniają. można dobrze tak, każdy stadion obejrzeć. A, a nie wiem, czy wiecie, ale z zespołu Braga w zimowym oknie transferowym ma odejść 10 zawodników. A to jeszcze mi się, a propos architektury, czy stadionu... Czy jest skuteczniejszy napastnik? Tak. Chciałem, Bardzo jeszcze, nas to cieszy. Chciałem jeszcze wrócić... Znaczy ja bym uważał, bo <coughs> tak, no to jest portugalska... to poczekajcie, portugalska no to zaraz, tak, zaraz inaczej, w momencie. Inaczej, inaczej drugi napastnik brak i może się okazać dużo bardziej skuteczniejszy <coughs> niż nasi obroni. Znaczy, ja nie wróżę nigdy żadnej drużynie, która wyrzuca dziesięciu ludzi, a później na ich miejsce sprowadza sześciu, bo tylu mają sprowadzić, no, teoretycznie. Jeż, jeżeli przebudują połowę zespołu, jeszcze to... nie ma okienka transferowego. Poczekaj Tym bardziej, że razie. jeśli ja dobrze, A czy wiadomo, że trzech ludzi wraca z wypożyczeń do swoich klubów, to są ludzie z podstawy jedenastki tego klubu. Dodatkowo, także, jeśli ja dobrze, to dobrze to pamiętam, nadal, nadal Ci jeśli ja dobrze wykazów, pamiętam to przepisy, e... to Manchester City i Juventus też A miały byłby. dużo lepsze. No oczywiście no że tak, no. I dlatego, dlatego <laughs> przegrywamy jeśli Zdziałam ja dobrze obiebiście. pamiętam przepisy obiebiście. to w trakcie okna transferowego można do pucharów dogłosić jeśli jest takie słowo, czyli zgłosić ponownie tak. trzech pił, znaczy tak. ponownie jakby czyli jak nowych piłkarzy a kadra wynosi 22% do, nawet trzech, jak dorzucą, to oni tak no. słabo słabo to widzą. A jeszcze tak jest dobrze. jeden ważny temat, o którym nie mówiliśmy. A, tak, jeszcze to, to chcesz coś? Ja, tak, ja jeszcze chciałem tak. o architekturze, że bo tam nie ma tych trybun za bramkami, tak jak mówiliśmy. Z, tak. z jednej strony jest kamienioła, a z drugiej ten widok. Logwisko jest. Czego nie widać tego widoku. Tak widać piłki spadają i nie ma się na Tak, ale Trajmy tam 600 metrów w dół lecą. No i tam lecą, że już komuś na głowę. No i i, i, i ty, ktoś tam atakował tego architekta, to architekt się wybronił w taki sposób, że według niego to futbol ogląda się od prawej do lewej. <grym> I bardzo słusznie. słusznie. Jak większość gier. To to, znaczy w Doha mają... Albo od ad... lewej do prawej. W Doha na temat siatkówki tak. mają inne Węgielberg zdanie, przypomina... a w na temat skoków. No mi ale... no, no, przypomina takie boisko. Jest też pięknie umieszczone w Kamieniołowie, też z pięknymi widokami pod Chęcinami. Jest takie piękne na południowy zachód. Od Kęcin, A tam no, nie ten. Cel. Bo tam trybun nie ma. Nie ma, nie ma. nie ma trybun. Znaczy jest jedna piękna trybuna na samej górze, tylko trzeba uważać, żeby nie spać. Jest piękne boisko właśnie z trzech stron ograniczone kamieniowym, z czwartej strony widok piękny na południe. No. Boisko. no cudownie, wzruszyłem się gracia, gracia, tak, no, jestem jest wzruszony ale Dobrze, a jaki mamy jeszcze ważny temat? co go mieliśmy poruszyć? nasz koszykarz najlepszy lub zmienił, klub zmienił. Do, po, jak przeczytałem, że poszedł do najbardziej polskiej drużyny NBA to się popłakałem ze śmiechu a dlaczego nas najbardziej Polska? tego no, tak to... nie widziałem bo tam gra Polak, czyli Gorta. bo no, tak, no, tak, to to... teraz 40 bo... milionów kibiców jak to bo tam podobno grali wszyscy Polacy, którzy grali w NBA to kiedyś się przez Phoenix Suns przewinęli chociaż raz czyli hmm. tam, że niby tryba Trybański tam kiedyś przez chwilę był, no, no. że był, gort, że był lampę, lampę przez chwilę, no, no tak. i teraz będzie Gortat, czyli wszyscy Polacy w Polski Węgiej... klub, Czyli Polski Klub, tak. Po wszyscy Polacy to jedna rodzina. Bzdura goni bzdurę, jak się czyta to, co piszą polscy dziennikarze, bo w sumie, w sumie Lampę i Trybański to... to... On się Trybański nazywał, nie? Tak, Rybański Trybański nazywał Co się Trybański. Trybański nazywał się Trybański. <grym> Jakby jak na to nie spojrzeć. A jeszcze był taki koszykasz Szymon Szewczyk, on też przez chwilę był węgierszy. Szymon Szewczyk, On, on też był Phoenix? No już Nie wiem, ale już nie. Musiał nie, nie, być. Jak jak zacząłem, być. Jak zacząłem tak. czytać, jak że, że Phoenix z polski klub, polskim klubem, to, to, to przestałem czytać. Za też bym to przestał. Przestał. No, tak. no dobrze, no okej, temat był fascynujący, natomiast mnie fascynuje bardziej inny temat, bo w ogóle nic nie powiedzieliśmy o losowaniach. To jest tak nieciekawe. No mówiliśmy o braciarzach? No przykład. o powiedzieliśmy o przykład? że jest Natomiast tak. tym, kto, kto z kim będzie grał, no Oni będą w lutym grać. A co no, teraz no, o prawda, tym prawda, gadać? Prawda, no. prawda jest taka, że na kogo nie trafiłby lech. No tak Dowiedzieliśmy się o no, tym w, w tym tygodniu. nie to jest nie to jest wiesz? Jaki Lech, ja mówię o lidze Lech z Bragu. Nie wiadomo, co ta braga, jak ona będzie wyglądała, a poza tym wiesz no tutaj Lech po, po wyjściu z tej grupy to już... A z kim Lech grał w eliminacjach Ligi Mistrzów? Ze Spartą Praga. I no ma szansę no się z nią spotkać dalej, jeżeli no. pokona Bragę, bo Sparta zaszła dokładnie na, do tego Ko, samego Sparta miejsca. Sparta musi odgrać Liverpool. Liverpool. Nie. no, jeśli Sparta, tak, Sparta, Sparta, Sparta, Sparta gra z Liverpoolem. Jeżeli Sparta wygra z Liverpoolem, to będzie można obejrzeć mecz Lecha ze Sparta. A Peszko, a peszko może odejść. No, no, to no to to jest bliżej przejścia do Kolonii. I to jest dla mnie jakaś porażka. Bzdura kompletna. Wariatwo to jest... Nie, to jest Poważne wzmocnienie to jest, składu. No. To równie dobrze mogliby wziąć z powrotem Wichniarka. No, ale byłoby to, jest, tak, byłoby ale to takie taki samo. Próbowałem to sobie przypomnieć, chociaż jeden dobry mecz lusarskiego, jaki widziałem w życiu i nie widziałem. To też Jestem w jest tym święcie przekonany. Jak, y, jaką znajomość potencjału ewentualnego piłkarzy mają polscy trenerzy i pracownicy? Ja to klubi. akurat chyba nie trenerzy, bo to chyba nie bakero tego, tego piłkarza nie, będzie nie, nie, nie ściągał, nie nie tylko. Nie, ba bakero, ale nie mówię o ściąganiu ślusarskiego, tylko o podpisywaniu kontraktu z Peszki. Z peszką. No tak, klauzula odejścia w wysokości takiej miernej, jak. bo ile ma 500 tysięcy euro, tysięcy. Tak? No to, to jest, jest po prostu. Ale co najciekawsze, no to nie jest kontrakt podpisywany 5 <coughs> lat temu, 4 lata temu, czy nie. Teraz, temu. teraz na świeżo. No właśnie, znaczy to peczko, jest świeżo podpisywany znaczy... kontrakt. No i teraz zastanawiam się, czy polscy trenerzy. Czyli polscy, jeżeli. pracownicy klubów mają świadomość tego, z kim mają do czynienia. To znaczy, Jeżeli no, Peszko czy mają... podpisze ten kontrakt, to znaczy, że zabił sobie resztkę szarych komórek przy pomocy alkoholu, który wypił wtedy, kiedy go wypił. Bo pójść teraz do Kolonii po to, żeby spaść do drugiej ligi i nie ugrać z Lechem to, co, to, co można byłoby ugrać i ewentualnie powalczyć o wyższy kontrakt w klubie, do którego się później przejdzie, mając Udaną wiosnę w lidze europejskiej, on pójdzie w. Zabiła ja, ja nie do końca się. się do nie, nie Nie bo, nie, bo, nie, bo kolonia się nie, nie utrzyma. No. Alech może równie dobrze odpaść z Pragą w, dwa razy po 3-0. Może, no, i no, ale problemów to może się wydarzyć. I zająć w lidze dziesiąte miejsce w tym sezonie. Ale to wolałbyś negocjować ten kontrakt i grać w przyszłym sezonie w drugiej lidze niemieckiej? Czy iść do drużyny, która może grać w drugiej Lidze Zarobki, która może grać w Nie kolonia, chciał go pana Tinaj kos, mógłby do pana kosu, na przykład grać w drużynie, która grała w fazie grupowej ligi. Nie, ma... Czy było, chciała, czy składa ofertę, to jest jeszcze bardzo... bardzo nie, no grawa. miał ofertę, no nie no, poszedł. Ja, ja nadal uważam, że w drugiej lidze niemieckiej jednak dużo więcej się zarabia niż w Lechu Poznań. I jest no lepszy ale... poziom niż w polskiej Ekstraklasie. No, no dobra, ale to jest też to jest odwieczne pytanie. To jak pytanie do, do zawodnika, który się nazywa Jaja Touré. Idzie do Manchesteru City, po co? Po to, żeby żeby zarabiać w gigantyczne pieniądze, tak? No tak. tak? I, ale gra o pietruszkę, no grał gra no, no, bez przesady, no, no, grał no, piotruszkę. No. No, może wygrać Ligę Europejską, tak? Przegrał w niej z Lechem Poznań, no i może pooglądać w telewizji swoich kolegów z boiska, którzy zdobywają kolejne, kolejne trofea i grają w Gran Derby nie, no, z Realem Madryt. No wiadomo, no, tylko że. Wiesz, nie, no, wiesz, są, ale to jest są takie dwie drogi, no. Lech, Lech ma, ma duże szanse w tym sezonie, tak jak mówię, z grami szybko odpaść. 000 Ech, Lech ma zawsze szanse, żeby odpaść. No, to, a, a, a no od dobrze, nieważne. Chodzi o to, że Lech może odpaść i za miejsce w lidze, Ken się dobrze może utrzymać. No to jest takie, wiesz, no nie wiadomo, wiesz, no ja, jak... co, co się wydarzy. Aby a tak się... czy inaczej, zarobi więcej, to mu daje... On będzie do, do kiedy grał? Do do 34 roku życia. Później coś musisz z tym zrobić. No bo... dobrze, ale nie w mi słowy to nie jest taka prosta decyzja. To to co, prosta dla, człowieka, decyzja. dla człowieka, który nie mówi w żadnym języku obcym, pójść, grać, kopać się w czoło w drugiej lidze niemieckiej, z której kolonia może się nie wydobyć przez Zileń najbliższe 10, 10 lat. Po francusku. No i widzisz jak gra. No leży chory. <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> tak, nieznajomość francuskiego jest bardzo groźna. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> dla <zdrowia>. Można... Łatwo <śmiech> zachorować. Lekarz, lekarz, lekarz, lekarz mu powiedział tyle tyle dzisiaj się nie grajcie połóż, a on wyszedł na boisko i widzisz, że... <grystanie> <grystanie> No Prawda jest taka, że polscy piłkarze bardzo często podejmują zwykłe decyzje bardzo, bardzo, często bardzo, życiowe. Nie, bardzo mocno życiowe. no Taki wyjazd za granicę po prostu dla nich jest gigantyczną szansą na to, żeby w wieku 30 lat, tam 34, Powiedz kiedy mi, kończą wola karierę... Wolałbyś zagrać raz na wiosnę w europejskich pucharach później, i później wybrać sobie klub ym, z wyższej półki no ale i nie, nie ma, nie takie, masz, ale tak, nie ma nie takiej gwarancji. Ale nie ma takiej gwarancji, że ten klub się po ciebie zgłosi, Panie redaktorze, nie ma żadnej przy, takiej jest taka no. sytuacja. Leży przed tobą kontrakt i widzisz, w momencie kiedy Podpiszę ten kontrakt, na moje konto będzie tam co miesiąc spływało tyle i tyle pieniędzy, i to jest realna sytuacja. Składam podpis i te pieniądze płyną, albo mam jakieś w ogóle obłoki, że jeżeli uda nam się coś wygrać, to może wtedy się ktoś Kto moją zainteresuje tak. i może. Jeżel, się uda coś jeżeli lec. miałbym w życiu taką alternatywę, że raz w życiu zagram w reprezentacji Polski, albo raz w życiu zagram w pucharach europejskich na tym poziomie, bo być może nigdy więcej nie zagram. Jeżeli nie spróbuję, albo pójść gdzieś do jakiegoś klubu, do, w którym być może kiedyś wyląduje, zawsze wybiorę wyzwanie sportowe, które może mi się nie udać. Ale, pytanie, ale raz w życiu tego spróbuję. Ale, ale wiesz, ile masz ty podejmujesz, podejmujesz, podejmujesz, podejmujesz tę decyzję yy, w takiej sytuacji, jakiej jesteś. Nie, nie, nie, martwisz, nie martwisz się o to. Wiesz, to chodzi o to, że oni grają do pewnego momentu, ale to albo masz w głowie. No ale dobrze, albo, albo masz w głowie, że jesteś dobry, ale i poradzisz sobie, to, no, sobie no, nie nie ma, w tej sytuacji. nie polskiej no, lidze, no. Jaki cel sportowy? Masz bragę. Masz, masz do przejścia z drużyną, która właśnie wyszła z grupy z Manchesterem, City, Juventusem i Salzburgiem. Masz do pokonania bragę. Ale, ale Największy myśl, no wynik w historii ale polskiej my się, my się piłki tak... nożnej od kilkudziesięciu lat. Masz to do zrobienia. Masz to w zasięgu ręki. I to jest dla ciebie... To jest, to jest cel sportowy. Celem sportowym utrzymywać się, walczyć z kolonią, kopać się z końmi w po to, żeby wylądować w drugiej lidze niemieckiej no, i żeby nie, no zapomnieli no, o tobie no, jak, piękne... o, jak o kukiełce Mariuszu. Nie, no dobrze. No, no, no, no, piękny, to jest pokój. Piękny cel sportowy, sportowy który jest na, za dwa miesiące, a potem co? co, co? A potem dziesiąta pozycja w, w polskiej lidze, nie gra w żadnych Przepraszam pybarach. Cię, w tej chwili pytało się o peszkę drużyna Udinezę na przykład. No dobrze, no, ale yy, od tego, co się pyta, od tego, No się no, no. pyta, o niego, sam wie, ale o niego wywiad ze Pyta mówi, się o niego szalany, Wolfsburg, no, no, Panathinaikos, Udinese a, a on jedzie dyskutować z jakimiś bałwanami z kolonii. Ja no. myślę, że, że, że dylematów zawodnika Peszki nie rozwiążemy tutaj. Myślę, panie? że on sam sobie Ta słabo z, z tym dyskusję, radzi. Został i teraz kwestia jest tego, czy będzie grał tam w pierwszym składzie, czy nie. Ale to równie dobrze, może nie grać w kolonii w pierwszym składzie. Udinese a Kolonia to jest jeden Ja nie widzę tej różnicy. Jak ktoś jest słaby, to nigdzie nie będzie grał. Dobrze, czy mam jeszcze jakieś tematy, które by nas tak głęboko poruszyły, jak roz Peszki? <grystanie> nie, on tak głęboko nie porusza. <grystanie> <A>, <grystanie> mnie porusza, dlatego, że to był jeden z najlepszych piłkarzy w Lechu Poznań. W, życzę w, Lech w Lechu Poznaniu. W Lechu, w Lechu Poznaniu, w tej liczce europejskiej. I w, momencie, i, I w momencie, kiedy pierwszym krokiem klubu jest kibicowanie na odległość zawodnikowi, kiedy ma się w perspektywie bragę, zaczynamy mówić o tym, gdzie odejdzie Peszko. Zaraz no pojawi no się do samo. szkoda, że klub napisał no tak, ale... pół roku temu kontrakt no z tym ten... zawodnikiem, nie rozpoznał jego potencjału, to znaczy nie miał pojęcia w ogóle z kim no. ma do czynienia. Rozpoznał no, ten zawodnik, który grał w na reprezentacji 50... Polski tak, wtedy. No. No, no i rozpoznał go na ile? Na 500 tysięcy euro? no proszę Cię no po prostu nie zmienili mu kwoty odstępnego no. Nie, no to, ale, ale... bo on się trzyma tej no, znaczy, kwoty nie, nie, normalnie no, ktoś no, no, nie pomyślał to, to też, jest nie, to jest to też nie jest tak, bo Peszko wtedy gdyby, znaczy to był warunek Peszki jedyny, znaczy tak najważniejszy w tym kontrakcie, niska kwota odstępnego inaczej on w ogóle kontraktu nie podpisał, bo on już wtedy miał jakieś oferty, on wtedy mógł odejść to wtedy, kiedy, wtedy, kiedy do był... Wolfsburga albo to do, do Panet Najkosu jedyna to szansa, żeby dożej. go zatrzymać na, na, kolejny, na kolejny sezon czy tam na kolejne sezony no, to też jego jego menadżer kucharski niejaki uparł się przy tym i, no i wywalczył mu nie No tak, no ale to jest, to jest, to jest wiesz, no to jest kwota, no to nie dziwmy się, że chłopak chce odejść, no. no nie, on no, ewidentnie nie, no, ma, no, ty no, ty rząd, rząd, no. To prostu wyjście na zachód, no. Tym bardziej, że on też już na no, lata ma swoje, maną, no. to już nie jest, wiesz, nie ma grania 10 lat, tylko... Nie wiem. No 10 może. i tam, oj tam. Sławek Majak cały czas gra w piłkę. Wiecie, że Ale nie. nawet nie w drugiej lidze, podejrzewam. Nie, nie. Jeszcze, nie, troszkę, ja. jeszcze troszkę niżej. Sprawdzę to i napiszę w komentarzach pod odcinkiem, bo... No ciekawy jestem. No. Bo wiem, że gra. Ma 41 lat chyba i, i gra. No tam... No to Rom pamiętam, Romario w tym wieku jeszcze gole no. strzelał. No, ja, Królem strzelców Ligi brazylijskiej. Ja, ja pamiętam taki krótki filmik, nie pamiętam gdzie go oglądałem, ale pamiętam, że był jakiś taki takiej drużynie ale B-klasa, a klasa coś takiego, w której występował Hulit. I, i oni opowiadali, jak się Hulit przyłączył do drużyny, zanim został trenerem I, i jakie było zaskoczenie drużyn przeciwnych. Ja, to było rozpoczęcie meczu i wychodził Hulit i stało przeciwko no, był taki no, moment, nie, chcę że. Z tą to... drogą mnie niezłe rozpoznanie przeciwników. Ja myślę, że po pierwszym meczu już się po tej lidze rozniosło. rozniosło tak. Tak. Ale, ale pierwszy mecz musiał być sporym zaskoczeniem, jak się zobaczyło takiego zawodnika. No. No, był taki moment, że Sokrates wy, wylądował tak, w Anglii tak, w wieku lat, prawie 50. w, tak, w jakiejś jak jak amatorskiej tak, lidze. Tak, tak, no. I, chcia, I chciał ściągnąć jeszcze Eduardo, nie, Eduardo tak? Chyba tak, nie, Edera. Ed, nie. A w ogóle ich tam jakieś kolonie miała brazylijska wylądować, w końcu się nic z tego nie wyszło. Wtedy ja, chyba nie było żadnego Eduardo, akurat. Coś pomiesz... pomieszamy. <głosłysiuły> Edmundo. Nie Edmundo, ten z Fiorentiny. Edmundo. To pójdź, no, Edmundo był młodszy sporo. No tak, no dlatego wiesz. Edmundo, Zdajam ten z Fiorentiny. To to Ciekawe, że tak. Edmundo swego czasu wylądował. Edmundo czasu wylądował. Jeden z też najdroższych piłkarzy, jakiś taki transfer poważny. No tak, tak. Zgorej, był. Słaby był. Słuchajcie, musimy kończyć, bo już chyba są dwie godziny. Podcasty. <kluzny> nagrajmy na dzisiaj trzy. Przez święta będzie. Za, zamiast y, zwierząt, mówiących ludzkim, to. zamiast, zamiast to. zwierząt mówiących ludzkim. Zamiast zwierząt mówiących ludzkim głosem, słuchacze będą czas. słuchali nas. Ta, no, no, możesz go podzielić na pół i będzie razu razu noworoczny. Będzie ten, na pasterkę i nam sze w pierwszy dzień świąt. Pasterkę. No, no, no, na pasterkę. Nigdy, na nigdy nie dzieliliśmy, raczej było tak, że łączyliśmy tak Włączyliśmy, tak. I wtedy były nawet trzygodzinne podcasty. No dobrze, niech się męczą słuchacze. Tak, mi się, Ta to się podoba. Na przykład, jaka podmiana. No, w Lechu Poznaniu, w Koronie Kielcach. Ta, ta, ta. Tak, tak. W Warszawie. No, no, w Warszawie, w Wiśle Krakowie. Tak, tak, myślę, że bardziej tradycyjnie. Zawsze ta. tak przedwojenie się zrobiło. W pogoni Lwowie w takim razie. Tak. Albo w czarnych Lwowie. No, no. no. no bo tak W lechim Gdańsku Też to miałem powiedzieć. No może połamiśmy się.. W gdyniu. dyniu. Zawiszy <grym> łytgoszczu. Jeśli nie macie jakiś wafelku. 10 milionów stylu Mamy miód. No możemy się podzielić miodem. Możemy się podzielić szczurem z herbatem. nie, bo no byśmy się tak łamali. Nie, dobrze, już kończymy, kończmy, tak, kończmy. Może zaśpiewać kolendę. Okej, kolenda, koleda robisz się Słabiutko, słabiutko, Wiesz, Będziemy... Ja Weź tak, wiesz, tak krwie na przykład. <głosy> to jest <głosy> takie <głosy> energiczne. To nie o, tej nie o tej porze. Dobrze, słuchajcie, życzymy naszym słuchaczom wesołych, spokojnych świąt. Myślisz, że to dasz radę, jak tu jest tam dwie godziny z hakiem przed świętami, to wrzucić? Ja myślę, że... że, nie, tam, ja, tam, że nie Ja myślę, że, że tam, nie, ale tam. mimo wszystko życzymy. Postaram się. No A to może żyćmy na wszelki wypadek już nowego żyćmy roku. jakiegoś to, jakiego? to tak Żyćmy. I... żyćmy. <laughs> Redaktor będzie się A, a tak wiecie co, ostatnio, ostatnio tłumaczyłem jakiś tekst do internetu Wie, a, i chciałem aha, odpowiedzieć. Od Zacznę mi się żegnać, 15 minut musimy. Muszę... Tak, przepisane. Regula, regulaminowe 15 minut. Się tłum... Tłumaczyłem tekst i, i to nie jest taki czes, czeski. Tak, tłumaczyłem. I to nie jest czeska nie, nie, i chodzi o to, to że to po, nie, nie jest tak, be? że tam nie, chodzi mi o to, że Polacy takie różne czeskie słowa sobie wymyślają, że parasol to szmaticzku na patyczku. i że to takie niby śmieszne jest. No więc nie. Jak po czesku są, no właśnie, wiecie, by. jak są buty piłkarskie po czesku? To ty z czeskiego tekst tłumaczyłeś? A pomagałem sobie, bo tłumaczyłem z francuskiego, którego nie znam, więc pomagałem się czeskim, którego nie znam. No sumie... A jak czytasz szkikera po niemiecku, to też z czeskim sobie pomagasz? E, nie. E, słowacki, e, słowacki, nie, wtedy słowacki e, węgielo. i węgierzy. Rumuńskim trochę się, się podpiera. Z kikerem, z kikerem sobie daję rady bez podpierania się. Ale I mam słownik kantańskiego. <laughs> no wiecie, jak są buty piłkarskie hmm. po czesku? Kopaczki. A, kopaczki? To tak, <grym> tak, tak. widziałem. Kopaczki, tak. <grym> tak. Widziałem kopaczki. kopaczki CTR 360 Bardzo <grym> ładne kopaczki. <grym> ciekawe jak, skak... tak, tak, tak. jak są buty do koszykówki się nazywają. Długie strasznie jest takie. Niewygodne. Nieporęczne. Kopaczki po prostu. Ciekawe jak są buty do koszykówki. Do piłki ręcznej. O tak. No, ręczniczki, Ręczniczki się ręczniczki to Koszyczki. O, właśnie, o. Ta ręcza się, to właśnie, reprezentacja, ręczna przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Tak, no, nie wspomnieliśmy. Tak, tej tak, tej... nie wspomnieliśmy. No nie, nic. bo Przegrali ten gracz z Rumunią to był taki 28-26. Ale wygrali. Swoją drogą bardzo, bardzo był ciekawy. Czytałem a propos internetowej wyborczej, czytałem właśnie. Dlaczego a propos? No bo a propos wzórkę wypisują Najpierw napisali, że w składzie krajowym W związku z tym nie wystąpiło wielu zawodników Z Bundesligi oraz nie wystąpił Mariusz Jurkiewicz, tak jak wiadomo tak. A następnie przez pół relacji piszą o tym Jak to Mariusz Jurkiewicz grał na skrzydle tym, a Mariusz Jurkiewicz meczu. z tego co wiadomo Nie gra w Niemczech nie? Nie, to chodzi o że nie grają zawodnicy z Niemczech i tak, Mariusz niej, Jurkiewicz, niej, tak? Który grał. Który grał na, i to na skrzydle bo, jeszcze. Bo Liga Hiszpańska miała przerwę. Ale on nie grał w tym meczu. A poza tym Jurkiewicz, z tego co wiem, rzadko grywa na skrzydle jednak. Nie, on nie gra na skrzydle. A w drugim meczu jednym z najskuteczniejszych był Tomczak, ten, którego obserwował w tym tak. meczu. tak. Znaczy oni po prostu pomylił mi się Jurkiewicz z Jurasikiem. A, mają podobne nazwiska. No ale jeszcze są dwa Jureccy, więc mogli już kompletnie wszystko popierniczyć. Jeszcze dwóch jest. Jest ale jeden, jest jeden nie schodz sześć no dyscyplin na których się jest, no nie tak znasz by w ciągu jednego dnia no to tak to bywa Cie... <grym> a jest taka reklama w telewizji w której yy, zdaje się nawet masz coś czasem z nimi do czynienia nie, nie, to jest operator telefonii komórkowej o tej samej nazwie. <grystanie> Okej, okay, no to firma jest ta sama. Ten, tak? ten, ten, ten który kradnie własność intelektualną. <grystanie> tak. Co? No. Kradnie naszą własność intelektualną. Mianowicie jest taka reklama, w której to nie wiedzieć czemu podłożony z tyłu jest dźwięk kortu tenisowego i tam lata piłka. Mhm. I słychać, że to na korcie. I sędzia mówi 0-0. To jest kompletnie niemożliwe, bo to mówi tam po angielsku generalnie, że tam result, coś tam, coś tam i mówi 0-0. Ktoś, kto robił reklamę, najwyraźniej nigdy nie oglądał meczu tenisa. Po to znaczy... pierwsze, pierwsze sędzia nie ogłasza wyniku 0-0, a jak mówi? bo jeszcze Mówi 0-0. Po... To po... też nie, bo w tenisie 0 nie jest 0. To jest love. Love, dokładnie. No, czyli ewidentnie ktoś no nie bo... ogląda tenisa. Powiem drogą to jest ciekawe, że Anglicy mają tyle okresie na zero, bo oni w każdej dyscyplinie inaczej tak, mówią tak. na zero. N nul? No, mówią nul. Ale za to u nas jest 0 i... Nul, no to w piłce nożnej na przykład jest mm -hmm. chyba nul. 0 a zero mm. mówią 8. Duo a zero. I retro <śmiech> <To> teraz. <śmiech> Redaktor Magda Szopowie dowcip i zakończymy ten przydługi podcast. Dowcip. Bo już jest po życzeniach. Tak a jest będziemy... Ja nie wiem dlaczego zawsze jestem zaskoczony. A będziemy ten nagrywać ten jeszcze ten przed... Przed... przed nowym rokiem Sylwestrem? Pewnie no, nie. No ja to już nie będę na pewno. A to my we dwóch nagramy <laughs> doprosimy sobie gości I to musimy złożyć życzenia też noworoczne od razu no w takim noworoczne. razie no to tak życzę Ja wszystkie dowcipy mam ale zaraz, takie zaraz, ukrót, zaraz, okrutne są tygodnia, nic mi nie to nie przychodzi twórne, do głowy no dobrze no trudno. ale możemy się spotkać zaraz po Sylwestrze no przydało da. o za, 6 rano 1 stycznia na o był ciekawy podcast <laughs> Albo w Sylwester. A w Kielcach, no, ja będzie, w Kielcach możemy wtedy nagrać podcast. Nie, no to tak. To no, no, szusz, pod Mechechę. Masę nie w, Masłowie w studiu. Nie, po, pod Mechechą w Sylwester. akurat studio czeka. Wzywa nas. z daleka. Tak. Myślałem, że pod Mechechę będziemy na chodniku nagrywać. No nie, dobrze. Wszystkiego najlepszego. Życzymy w nowym roku, wielu sukcesów i awansu do Mistrzostw Europy w 2012. Ale się dowiedziałem. Bo... Jest, jest, jest warcik. Tak, docim. Jest docim. tak jest był. Zaraz tak. się pociągnął, więc tak. Zmęczyłem się. Brawo, brawo. Nie ma jest, to jak, jak praca docim. zbiorowa. Tak. Team, team się liczy. Dobrze, to żegnają się w takim razie. Arcin. A Robert Lewandowski przyjaźni się z Grzegorzem Tkaczykiem. A Robert Lewandowski też się żegna? Grzegorz Tkaczyk też się A propos żegna. piłki ręcznej mi się przypomniało. A skąd się wzięli? Spotkali się kiedyś przypadkiem w Grecji na wakacjach. Hmm. I od tamtej pory Spasowali Robert Lewandowski sobie. ogląda mecze piłki ręcznej w lidze niemieckiej z udziałem Tkaczyka, a Tkaczyk przyjeżdża na Burusję Dortmund i kibicuje Robertowi Lewandowskiemu. Bardzo ciekawe, to... że mają niedaleko. Pięknie. Biorąc tak. pod uwagę jeszcze niemieckie autostrady, mimo ataku zimy. Autobany tak zwane. Tak mi się przypomniał. z no. tym ma takim zimy, to ja właśnie się zastanawiałem, bo my, my tutaj. W <laughs> połowie stycznia wybieramy się do Londynu, ale nie wiem, czy nie. do tego Czy jeszcze Londyn będzie no do połowie stycznia? Czy Śnieg nie no, zasypał. No ja, ja już się pożegnałem, to się już nie odzywa. No, no. tu połączony. wyłączony. No, Murinia. się żegna. <laughs> no, jest no, prawda. Tak. Ja jestem, on jest, no, ja no, jestem no, jego idolem. No. no a, a i odwrotnie. <głos> tak Michał Zawada, ten z I lipsem w kontrakcie. Gol! Jest! Jest gol! Ye!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 Zepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie a swą elegancką fryzurę z Gapincki, a tymczasem ty piłce serwis, Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule, wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie... Radość, przepraszam nie przeszkadzaj Jeśli nie teraz to kiedy? Jeśli nie tu to gdzie?